Rzekłeś, Pan, to zaczynamy. I w ostatniej chwili zdążyłem, w ostatniej dosłownie... W chwili zdążyłem, zdążyłem dosłownie w ostatniej chwili napisać tutaj na ekranie, na górze parę informacji. Między innymi takie, że można dzwonić do tej audycji, bo jest na żywo i prowadzący chętnie porozmawia. A o czym będziemy rozmawiać, to ja powiem, już jak tylko zapuszczę głos farmy, który będzie sobie leciał. Przednie wiem, że. Albo nie, nie farmy, zrobiłem dzisiaj restaurację. Yy, że... Rozmowy z restauracji Odwykowe dzisiaj, nie wiem, czy taki eksperyment Dzwonił Kylu, ale na razie jeszcze go nie odejrę Bo jeszcze nie powiedziałem o co chodzi Nie, to, to hałaśliwe jest A może po prostu łagodne dźwięki podkładu Sobie niech lecą w tle No co na odwyku To jest program, w którym Pojedynczy prowadzący Z braku jakiejś ciekawej drugiej osoby prowadzącej Oraz drugiego mikrofonu, który komuś pożyczyłem Rok temu i usiłuję go jakimś Sposobem odebrać, ale coś nie wychodzi będzie opowiadał ten pojedynczy, właśnie prowadzący Wam różne rzeczy związane z Biblią, religią, Bogiem, człowiekiem, Bogiem, Jezusem, Koranem i muzułmanami, kozami, kobietami, w kontekście oczywiście Boga, religii, Jezusa, kobiet, kus i tak dalej. Więc takie tematy, gdzie można porozmawiać o takich rzeczach, swobodnie, swobodnie i luźno, luz, luźno, to, to, nie, to nie jest Radio M, to nie ma żadnych tam przepisów i takich różnych klimatów, nie ma, nie ma. E, na Czat jest na stronie www.odwyk.com, tam jest ten jedynie słuszny czat, który jest czatem, czatem, tak. No i e, głównym sposobem komunikacji to jest jednak głos, nasz tutaj głos i wizja. Wizja też jest na stronie www.odwyk.com. Głos przez Skype, All, albo przez telefon można. Odwyk.com Tak, na taki nick się dzwoni i wtedy się na antenie. Można pojadać. Dobra, o czym dzisiaj? O czym dzisiaj? Myślałem dzisiaj pytanie do was. Tak, dobra, najpierw będzie kylu, zanim się zacznę swój temat, bo może on ma lepszy. Dobra, no to pierwszy w nocach na odwyku kylu, bo dzisiaj krótko, dosyć będzie. Cześć Kylu. No, nie ma kylu. Dlaczego? Dlaczego? Ach, dlaczego mikrofon twój jest wyłączony. noc. To za chwilę zadzwoni kylu. Będzie Piotrek który będzie po raz pierwszy chyba w nocy nadwyku. Cześć. Chyba. Albo dzień dobry. Albo dobry wieczór. Dobry wieczór. Może być dobry wieczór. No, to właśnie nie było tematu jeszcze. To w sumie możesz coś tam powiedzieć albo zacząć, albo skomentować, albo co chcesz. Właśnie to dziwnie jest zaczynać gadać, jak nie ma tematu ze słuchaczem, który dzwoni. A, ja chciałem powiedzieć dla wszystkich, żeby słuchali nas. Jeżeli dzwonicie, to słuchajcie A, w Skype'ie, nie słuchajcie przez radio, bo jest opóźnienie. O. Dobry wieczór. No. No, Tutaj jest temat o Biblii. O, właśnie. No, coś było zaczętej o Biblii, coś, nie? No, no. No. Ale jakiś tutaj znany biolog. Jakiś znany biolog ocenił, że Boga nie ma. Bo Aha, kto to był? Było tak, głośno. tak? Kto to był? A to nie było odwrotnie? Ostatnio słyszałem, że jakiś znany bok, biolog, nie, to nie był biolog, to był filozof, zmienił zdanie i powiedział, że Bóg jest. Do tego go doprowadzają jego obserwacje życiowe. E, przeczytałem o tym też tak. No, więc y, to tak, no oczywiście są biologowie, co mówią, że Bóg jest biologowie, co mówią, że Boga nie ma, więc ja nie wiem, po co się sugerować nimi, jak każdy mówi co innego, a obaj są biologami. No, ale opóźnienie. Uuu, Uuu sygnał O, i trzeba słuchać przez Skype, bo tak, bo tak to się nie dogadamy, jak będzie... Richard Dawkins jakiś. A, no jakiś, jak to jakiś, najsłynniejszy obrońca ateizmu, prorok ateizmu, jedyny papież ateizmu właściwie. No, tak, on ciągle gada, on się z niczym innym w życiu nie zajmuje, tylko udowadnianiem wszystkim, że Boga nie ma mm, w jakiś sposób, więc to, nie wiem co to ciekawego. No, w każdym razie rozłączyło się, on samo się rozłączyło, no i może dobrze. Dobra, nie, dam, będziemy gadać do Dawkinsie, jaki to sens. E, aczkolwiek e, jedna ciekawa informacja jest na blogu tutaj zaprzyjaźnionym Ktoś to słuchał od wyku, znalazłem tam dobry blog w ogóle, ale nie mam pod ręką linka, to nie powiem e, artykuł o, o jednej pani, która była na konwencie z Richardem Tolkiensem między innymi no i ona jest ewolucjonistką jak najbardziej, biologiem i była mocno rozczarowana opisuje na blogu to rozczarowanie po polsku, tak, była i, no bo to wyglądało jak konwent jakieś sekty, po prostu sekty ateistów, którzy no, no nie za bardzo gadali merytorycznie o czymkolwiek, tylko wszyscy się nakręcali jeżeli ktoś tam przy, przywalił gdzieś tam klerowi, księżom religii, coś tam to się wszyscy tak ogólnie chcieli najarać jakoś, wiecie, no wiecie jak to działa mniej więcej, nie, że, że ktoś tak jak mniej więcej pewnie na konwencie PiSu się gadało o nie. Hmm, to tak mało merytorycznie, ważne, że mamy wroga, to go trzeba tego. ogólnie tak to opisała. Yy, tak, to chyba na stwarzanie.wordpress.com aż zaraz sprawdzę. Yy, tak, tak, tak, tak. Pielgrzymka Ojca Profesora do Ameryki. wpisie nas nazywa stwarzanie. Yy, stwarzanie.wordpress.com no i polecam do przeczytania każdemu absolutnie, bo to, jak mówię, to jest to, co pisała pani biolog ewolucjonistka, jak najbardziej jako świadek tej imprezy, bo była tam i sama słysza. No więc to nie, nie jest żadne, ten, żadne tam tendencyjne. Dobra, okej, okay, nie, dobra, to dzisiaj temat taki, bo, albo Marek jeszcze zadzwoni, może rzuci innym tematem. No to cześć Marek, cześć Marek. Halo. Hello. No. Cześć, bo może zatrzymać temat. O, o, jestem, dobra. Tak, o, nie wiedziałem, kiedy mnie odbierzesz, bo jest opóźnienie. No, też prawda. Nie podałeś nadal tematu, czemu... Nie, bo tak... teraz chcę właśnie. To tyle ci odebrałem no, się zamiast tematu. No jaki temat, to ja skomentuję. Najpierw. Dobra, okej, okay. bo to tak... A to, to, dobra, to czekaj tutaj chwilę, minutę, no. ja będę gadał. E, więc tak, temat wymyśliłem taki, bo e, jak sobie ostatnio odumam, odumam... E, i wydumałem, że chrześcijaństwo, że dawno temu wydumałem, ale tak mi to przychodzi do głowy, o, o chrześcijanach, że są dwie strony chrześcijaństwa. Nie Jedno to jest takie, to jest nauka jakaś. Chrześcijaństwo to jest, nie wiem, sposób myślenia, to jest parę faktów, to jest parę rzeczy, w które się wierzy, parę rzeczy, które trzeba poznać z Biblii, takie tam, nie? Intelektualna rzecz. Ale druga strona to są te uczucia wszystkie, to są emocje, to jest osobisty kontakt, relacja y, z z żywym bytem, istotą pod tytułem Bóg, z osobą yy, i to wszystko jest subiektywne jak najbardziej, to nie jest takie, no, ta, ta strona chrześcijaństwa. No i tak sobie myślę teraz, że rzadko gadamy o tej drugiej stronie tutaj ostatnio. O, Kola słyszę. No. <śmiech> Marta. <śmiech> Dobra, i yy, i tak sobie myślę, bo wiem, Fajną rzeczą w nocach na odwyku jest to, że tu dużo ludzi przychodzi, co nie, w ogóle się nie podpisują pod chrześcijaństwem i właśnie bardzo dobrze. To do nich pytanie głównie, ale do chrześcijan też. Więc najpierw do tych, co nie są chrześcijanami. Pytanie brzmi tak. Czy słyszeliście kiedyś człowieka, który opowiada o Bogu w taki sposób emocjonalny, nie? że przychodzi, wychodzi na środek i mówi, że mi Bóg zrobił to, tamto, to, tego mnie uratował, a, a tutaj mi dał poczucie, że jestem wartościowym albo coś tam. nie I mówi tak człowiek emocjonalnie i tak przekazuje te emocje. I ja się zastanawiam, jak to jest odbierane przez kogoś z zewnątrz? Czy uważacie, że ktoś manipuluje? Albo czy w ogóle przykładacie wagę do tego, jak ktoś opowiada o swoich przeżyciach z Bogiem w sposób emocjonalny, a nie tylko taki racjonalny? Czy nie? Jak, jak to odbieracie? Nie? Bo to dużo różni ludzie odbierają. Ja nie wiem w ogóle, jak to odbierać. Ja pamiętam, jak, jak ja to odbierałem dawno temu i o tym opowiem później, ale może ktoś zadzwoni za chwilę. No, a teraz do chrześcijan. To jest pytanie takie, czy... Yy, Właśnie to nie wiem jakie. Chyba podobne. Czy, czy takie przeżycia emocjonalne są dla was... Ważne z Bogiem, ważniejsze od tych intelektualnej wiedzy, czy mniej ważne, czy jak? Co jest tak najbardziej istotne? A, no to, no to, to. ciekawy temat no? dzisiaj. Bo mnie to interesuje zawsze. Zawsze miałem taki trochę problem z tym. No. Ja myślę, że to jest bardzo indywidualna sprawa. No dlatego no ja ciebie indywidualnie pytam. Dobrze, mnie indywidualnie. Ja no. jestem osobą, która lubi wiedzę. Ja lubię wiedzieć. No ja też, właśnie. Tak jak, No już to kiedyś ustaliliśmy, że akurat z tym jesteśmy bardzo podobni. Ja bardzo lubię wiedzieć, lubię sprawdzać, lubię szperać, szukać jakiejś tam informacji, no. um, ale jestem też osobą, która bardzo ufa Bogu. I wiem, że czasem, nie wiem, czy ty tak kiedyś miałeś, ja jak szukałem jakiejś informacji, czy zdarzało się tak, że nie mogłem jej znaleźć. Tak jakby Bóg dawał mi do zrozumienia, że tu muszę Mu zaufać, bo albo ta informacja nie jest mi w tym momencie potrzebna. Ewentualnie, jakby to określić, um, że w ogóle nie jest ludziom potrzebna, a ja szukam dziury w całym. O, powiedzmy o w ten sposób. A jakiś konkretny przykład, żeby było wiadomo, co chodzi? No, wiesz co, nie pamiętam, wiesz, no w tym momencie. Jak sobie coś przypomnę, to, to napiszę, nie wiem, na czacie. Dobra, ale co jest dla ciebie ważniejsze w chrześcijaństwie? To, że przekonanie intelektualne, że to jest prawda, to w co ty mm -hmm. wierzysz, czy to, że czujesz Boga i dla, i, ta, i to jest dla ciebie najważniejsze? Że ty... Ja myślę, że jedno, jedno się bardzo z drugim łączy. No, włączę, to nie są można... przeciwieństwa Moż... ani nic, ale co jest... Ale nie, nie, nie, bo można bardzo no. m, bardzo mieć świadomość tego nawet, że Bóg istnieje, że Biblia jest prawdziwa, że to, co tam jest zapisane jest prawdziwe, ale jednak a, można nie mieć m, takiego kontaktu no, takiego no, kontaktu tak z Bogiem. Ale. Można nie czuć Boga. O. No właśnie. Więc ja myślę, że jeżeli nie ma e, tego czucia z bo Boga, tych uczuć trochę do Boga, chociażby na przykład tej radości, że on jest... Um, no. Czy nawet, nie wiem, wzruszenie, jak odpowiada na modlitwy, bo często się też tak pojawia, no. to, to też to nie jest za dobre. Alczkolwiek ja uważam, że takie opieranie wiary na samych uczuciach to jest już... Mm, też nie jest za uczucia dobre. Uczucia są strasznie w człowieku zmienne, no. Um, one mogą być teraz takie, za chwilę mogą być inne i traktowanie Boga na, na podstawie samych uczuć no, nie będzie nigdy stałe. Dobra, Może to inaczej. Taki... To tak konkretnie, bo to, to widzę, że odpowiedzi będą takie, że jedno ważne, drugie ważne i tak dalej. Ale to tak, żeby konkretniej było. To, to... jest dla mnie ważniejsze, tak? Mm, nie, no bo w sumie odpowiedziałeś, że jedno jest ważne, drugie też jest ważne. A znaczy, Ale... dla nie, hmm. dla mnie chyba ważniejsze jest to, że jestem w stanie Boga poznać też. Um, przez, przez, przez wiedzę, powiedzmy, nie tylko przez uczucia. O, to jest nam, a, a Marta mówi, że dla niej uczucia są ważniejsze. No, no właśnie, to też odkryłem, że dla kobiet y, im wystarcza, że one przeżywają, czują, widzą, że Bóg działa i one sobie nie zawracają za bardzo głowy tego, kiedy, ile było No nie, nie to zdecydowanie no, nie wystarczyło. Ja, no, naszy, ja lubię też uczucia nie. związane z Bogiem. Aczkolwiek ta wiedza jednak jest dla mnie bardzo istotna. Dobra, to I jeszcze Cały czas staram się ją pogłębiać, zresztą dzięki Tobie też również zacząłem się zastanawiać nad niektórymi rzeczami, nad którymi już się nie zastanawiałem, i więc Dobra. to tu ci dziękuję bardzo. Już <grym> bardzo. To, to... A, to czekaj, czekaj, dam Ci Martę. Dodaj bo Martę. tutaj chcesz. No. Jeszcze, bo bym, tutaj... Cześć Marta. No ja tak jak mówię, dla mnie uczucia chyba są ważniejsze, ale to chyba normalne jest, jeśli chodzi o kobiety, tak mają też chyba. Myślę, że tak, no. Aczkolwiek wiedza też jest fajna, bo tak jak mówiłam właśnie na tych spotkaniach na przykład kobiecych, my tam teraz właśnie zgłębiamy tą esterę, Księgę Estery no. i łączymy jakby jedno z drugim, najpierw uwielbiamy właśnie pieśniami, o których zresztą właśnie było na odwyku i słuchałam było, o było. pieśniach, o śpiewaniu <grym> i... Tak. Tak, bardzo ciekawy odcinek, muszę przyznać. A za długi wyszedł, strasznie długi. No drugi trochę, rozłaliśmy no, dzisiaj zdziwił rano, bardzo, bardzo. zdziwił nas, tak, dokładnie, ale był ciekawy, także przyjemnie się słuchało. O, no i tak jak mówię, no wiadomo, tak jak Marek mówi, łączenie, okej, okay, ale chyba jednak dla kobiet jest ważniejsze jednak uczucie. Jak, jak się nawróciłam, to tak dla mnie było to najważniejsze, to że ja to czuję, że ja jakoś o, się właśnie. czułam zmieniać i moje uczucie się zaczęły zmieniać, bardziej dojrzewać. I chyba to jest dla mnie ważniejsze. Dobra, okej, okay. to bonusowe pytanie, damy ja się, że jest ważniejsze. To jak komuś przychodzisz, chcesz pogadać z kimś o, bo o Bogu, nie? Może dla ciebie to jest ważne i, chcesz, mm. i czujesz potrzebę, że z nim pogadać, albo myślisz, że to dobry pomysł, wszystko jedno. Chcesz z kimś pogadać o Bogu, to mm -hmm. czy ty mówisz do Niego o tym, co ty czujesz i przeżywasz z Bogiem, czy mówisz, czy chcesz Go przekonać, że, e, że Bóg jest jakimiś argumentami konkretnymi, takimi bardziej do myślenia? Na Wiesz co, ja jestem tak jakby jeszcze trochę na początku tak chrześcijaństwa. Nie jestem tak zgłębiona jak Marek już, więc ja bardziej jeszcze ja chodzę na uczucia. Także jak, jeśli ktoś się mnie o coś pyta, to ja mówię. Jeśli mnie już zaczyna pytać, jakie są różnice na przykład w katolicy, a baptystą, bo jestem teraz baptystką, to no. zaczynam mu tłumaczyć trochę rzeczy. Ale to tak jest... Bardziej jak ktoś ze mną rozmawia, to widzi i chyba... Da się wyczuć moje uczucia. No dobra, nie, a ty myślisz, to że to ci takie przejdzie. słuchaj nie, ja mówię nie, ja wszystko jeśli mówię, to mówię to z takim to no, z przeżywaniem jak no to tak nie, nie, nie, to nie, nie, i nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, tak myślisz? czy nie, ja w sumie to od dziecka byłam taką osobą, która bardzo była wrażliwa i wszystko przeżywa. I czasami to jest może dobre, a czasami trochę to szkodzi jednak, bo cokolwiek mi ktoś nie powie, a to przeżywam strasznie. Biorę to bardzo głęboko do siebie. Natomiast, to jest, to no nie, no raczej to nie przejdzie. Może to mm, trochę być łagodniejsze, jeśli zdobędę jeszcze więcej wiadomo wiedzy, bo zgłębiam też Biblię, poznaję i tak dalej. Ale... To... Co tam chociaż <śmiech> Cudownie napisała, że kobiety nie myślą, kobiety nie... A Becia napisała na czacie, tak? Kobiety nie myślą, kobiety czują. No, tak. tak, tak no, można się no. z tym zgodzić, no. no tak, znaczy, nie, nie mamy nic złego na myśli, po prostu zwracamy uwagę na różnicę płci, o. Nie, to dokładnie. Przy... Ale wiesz, wiesz, jak niepoprawne jest to w dzisiejszym świecie. No ja wiem, ale ja myślę, że to nie. właśnie fajne jest, po to się człowiek łączy w parę z drugim człowiekiem, żeby korzystać ze swojej inności, tak. a nie żeby mieć tak mi się wydaje, że bardziej właśnie mężczyźni no. myślą tak racjonalnie i bardziej wszystko potrafią tak bardziej spokojnie, natomiast kobiety zazwyczaj bardzo emocjonalnie reagują. No. I jeśli się, no jest, jest parze, można to złączyć tak, żeby to połączyć i było... I bardzo no, fajnie i, wtedy. No dobrze. To. Dobra, okej. Okay. No to, to was zrzucam już, bo żeby jeszcze inni zdążyli. Dobra, coś to podaś? pozdrawiamy. To razie, Trzymaj się, coś. na razie. <gry> na razie. O, właśnie, my się zobaczymy z nimi. Znaczy ja z Becią i z Markiem i z, i z, i z żoną Marka. Dobra, y, co ja tam rzec chciałem? Właśnie, zresztą mi się, mam takie wrażenie, że mężczyźni inaczej inni są, a kobiety są inne. Aczkolwiek zauważyłem, że w kościołach niestety jest niepokojąca tendencja do tego, że Większość mężczyzn myśli tak jak kobiety już. To znaczy, no właśnie nie myśli, tylko czuje. I ja się zastanawiam, że to... No nie wiem, no nie wiem, czy to właśnie nie jest... Dobra, mniejsza z tym, wiecie co, nie o to mi chodzi. Główne pytanie jest takie tutaj, jak to odbierają ludzie? Jak ktoś mówi, e, opowiada tak zwane świadectwo. przez świadectwo, nie lubię tego słowa strasznie, ale wiecie co myśli. Dobra, to ja powiem od, od początku, od początku, bo... To zmienię muzyczkę na tę okoliczność, żeby była taka lepsza. Będzie lepsza jest. Ta, co trzeba. Pride'ów. Ile jest pride muzyczka do tej opowieści? To, to tak cicho, żeby było trochę słuchać muzyczki. Opowiem wam, bo dawno, dawno temu idziemy na obozy językowe. Chrześcijańskie obozy językowe. I tam się pierwszy raz w, w życiu dostałem Biblię do ręki. Prawdziwą Biblię. Po angielsku jeszcze. Zawsze chciałem mieć po angielsku. Jeszcze za darmo. I to dla mnie było strasznie symboliczne, w ogóle szokujące. Wow, nigdy w życiu nikt mi za darmo nic nie dał. No chyba, że rodzice. No ale to rodzice to muszą, bo to rodzice, nie? Żeby tak ktoś to w ogóle wziął za darmo, to nie do pomyślenia. No i od razu tutaj się z... Myślę, że większość ludzi, jak ktoś dostaje za darmo, to jest nieufne. E? Dlaczego za darmo? Coś mi ktoś tu wcisnąć, coś... O, sekta, niebezpieczne będzie. Będą hipnotyzować zaraz. Nie, no, ja nie myślałem wtedy o tym tak zupełnie, bo to, to nie byli ludzie typu hipnoza, ci co tam byli wtedy. Więc Amerykanie przyjeżdżali do Polski, uczyli angielskiego i opowiadali o, no, w sumie jest w dużej części to, co ja na odwyku. Albo nie, nie, nie. Rzeczywiście nie, nie tak jak na odwyku. Oni właśnie nie, nie mówili tak jak na odwyku. Nie, nie. I na tym polega ta różnica, bo wtedy właśnie, no były takie wieczory tam się wieczorem grało, śpiewało, gadało, coś, coś i i wychodziłem często jakiś tam człowiek, przecież nie Amerykanie, i opowiadał o swoich przeżyciach, o swoim życiu w kontekście Boga, nie? Tak zwane świadectwo, czyli powiedział, że tam, no nie wiem, ja piłem, paliłem, ojciec mnie lał, bla, bla, bla, a potem ktoś mi przyszedł w Biblię, powiedział mi, że w Biblii jest napisane, że wystarczy właściwie tylko oddać swoje życie Jezusowi, yy, powiedzieć, że Jezus jest Panem, ta -da! I już jestem chrześcijaninem i nagle coś się zmienia. No i to ogólnie taki jest schemat i tak to się opowiada, Tyle, że no to brzmi trochę to jak się tak gada jako przykład, ale jak ktoś opada o swoim prawdziwym życiu, prawdziwy człowiek i on naprawdę to przeżył, to zaczyna to wtedy robić wrażenie. I robi wrażenie rzeczywiście. To nie, że robi wrażenie. No i dlatego, że to robi wrażenie, ludzie często właśnie muszą, ja też tak chcę. Jak Bóg w jego życiu rzeczywiście się przejawia i on go czuje, ja też chcę czuć takiego Boga. No. Yy, I tak to ogólnie wygląda, że z takich powodów, że ludzie widzą Boga w życiu innych ludzi działającego. Ja żadne intelektualne rzeczy tam nie ma, w ogóle tam nie chodzi o to, żeby ludzi mówić, że Biblia jest, że wykopano ją tu i tam i sprawdzano tekst i jest wiarygodna i mówi to i mówi tamto. Nie, przychodzi człowiek i mówi, ja wiem, że Bóg jest, bo ja przez Nim coś przeżyłem i ludzie słuchają i widzą, że to prawda. I potem z nim gadałem prywatnie i jego życie to potwierdza. Pytają jeszcze ludzi, czy co go znają. Mówią, tak, ten gość jest spraw? Mówi prawdę, on nic nie ściemnia, żadne tam żadne tam takie tego, podchwytliwe. No, no, nie, i teraz sobie myślę, czy to jest w ogóle dobry sposób przekonywania innych? No jeśli, dlaczego nie? Jesteśmy ludźmi. a nie tylko jakimiś komputerami, maszynami do liczenia, że nam musi wyjść z kalkulacji, że Bóg jest i że warto się im zainteresować że Biblia jest najbardziej wiarygodnym źródłem informacji o nim i tak dalej. No można intelektualnie i to intelektualne podejście jest najpewniejsze. Ono daje solidny fundament, bo opiera się na myśleniu, nie? Myślenie to myślenie. No jak już domyślałeś sobie 2 plus 2 jest 4 niezależnie to od twoich uczuć, nastroju, ani niczego. Nie? Jak już dojdziesz do wniosku, że 2 plus 2 jest 4, to masz fajnie, bo jest, masz coś pewnego. Ale większość ludzi tak nie robi. Ja sobie myślę jednak, że to, że tego nie robią, tylko naśladują innych, którzy coś przeżyli, to jest trochę niebezpieczne, myślę se, bo nawet jeżeli to jest prawda wszystko, ja nie przeżywam naprawdę, to strasznie łatwo być rozchwianym. Ale tak naprawdę nie o to mi chodzi. Bardziej mnie interesuje, czy jak to właściwie ludzie odbierają, jak ktoś przychodzi i tak opowiada o swoim życiu. Czy to jest przekonujące naprawdę? Dla mnie jako człowieka, który chce... ja, okej, okay, ja mam takie podejście, powiem. Ja wierzę, że coś jest prawdziwe nie dlatego, że ktoś płacze, jak mi o tym opowiada, bo to ja mam to w dupie. Dokładnie. Tam powiedziałem to dosłownie, tam gdzie to mam. Mam to w dupie. To znaczy, ja bardzo lubię tego człowieka i chcę mi się przytulić go i tak dalej, ale to, co on mi chce sprzedać, to ja w to nie wierzę, że on płacz z mnie to obchodzi, że on to przeżywa. A on to może przeżywać, ale co to ma wspólnego z tym, czy to jest prawdą, czy nie? Ja podchodzę, żeby zdeterminować... Dojść do wniosku, czy to jest prawda, czy nie? to Ja muszę myśleć, i ktoś mi musi dać argument. I to jest, myślę, tak. To męskie podejście e, i, i to jest chyba fajne dosyć podejście, bo daje jakieś e, takie podstawy solidne, to znaczy pozwala zachować rozum. E, natomiast podejście, że się ktoś naśladuje kogoś, jest zafascynowanym czymś życiem. Niestety może rozum odbierać, i to i roz, człowiek z odebranym rozumem to już nie do końca jest taki fajny. No, ale dobra. Pytanie teraz dla tych już przestaję nawijać, i teraz odbieram telefon, i, i ktoś mi, mam nadzieję, że opowie. Jak on odbiera takich ludzi, którzy tak mówią, właśnie z przeżyciami emocjonalnie, bez jakichś argumentów, ale mówią, że znają Boga i opadają, mi się wzruszają? Czy to jest wiarygodne, czy nie? No dobra, jest Reis. Halo? Jest Rejs. Cześć, cześć, cześć. Cześć, cześć, Martin. Co ty myślisz na no, ten temat? No wiesz co, ja taką, ja tak sobie pomyślałem na tym że to troszeczkę niesprawiedliwe jest, że tak się tutaj gniecie te odczucia i tak dalej. Może, no, czemu? A dlatego, że tak naprawdę, tak mi się wydaje w każdym razie, że, że tak zasadniczo wszystko dotyczy serca. Czyli To znaczy, owszem, że rozum ma jakiś tam, ma jakiś oczywiście jakiś wpływ, ale najczęściej chodzi generalnie o uderzenie w serce. To, to, to, to znaczy, znaczy... Raczej, Bo to by wynikało, że ten odwyk jest bez sensu, który robię, bo ja tutaj zupełnie ignoruję serce i tutaj tylko argumenty, o tym mówię, o tym co Biblia mówi, żeby sobie każdy mógł pomyśleć. No wiesz co, nie będę się odnosił bezpośrednio do odwyku, bo myślę, że tutaj w ogóle troszeczkę o coś innego chodzi w odwyku. To no, raczej no tak. jest taka kwestia zapoznawcza, ponieważ serce ma pewną zaporę, jest właśnie nią rozum. To Aha. znaczy, jeśli nie przebrniesz rozumu. Znaczy, bo inaczej, do serca często czę, ciężko dotrzeć, jeśli y, rozum blokuje. Po prostu r, tak? rozum blokuje. To, to Dlatego tak, nawet się tym jest konflikt nawo nawoływanie taki? do tego, żeby, żeby nie polegać na własnym rozumie, dajmy na to, nie? Prawda? No tak, jest też napisane, że serce człowieka jest wodnicze, jest, bardziej tak, niż tak, wszystko to jest inne. Prawda. To na czym polegać? Ani na rozumie, ani na sercu nie można. Ale, ale tak naprawdę kwintesencją y, Ewangelii jest serce. No, nie to wiem, Jezus mówił właśnie, zresztą, że z jest... serca pochodzą, prawda? I, i, I że należy je strzec. No. Ale czekaj, Czyli bo to, to, to serce. strzeż serca, prawda? Znaczy, bo nie, nie wiem, czy do końca to serce to jest to, co my rozumiemy, co on mówił przez serce. Bo jak mówi, że z serca, z serca wychodzą złe myśli, złe uczynki, mhm. kłamstwa czy coś, to raczej nie chodziło mu o to, że z uczuć i z emocji wychodzą te rzeczy, tylko z jakiegoś, z najgłębszej części nas, naszej świadomości, mhm. jakby. Ale no niekoniecznie z, dlatego... z uczuć. To się zgadza, ja, bo ja nie mówię o, o uczuciach tutaj. Aha. Uczucia to jest jedna z, że tak się wyrażę, części składowych tego, co, co nazwiemy sercem. Serce to jest dosyć, że tak się wyrażę, skomplikowany twór i pismo święte się jakoś mocno na nim koncentruje. No właśnie, Bardzo ja nie wiem, czy tak mocno. Czemu myślisz? Ja że kiedyś sobie to sprawdzałem akurat, bo tam miałem takie kazanie mojego pastora, no. byłego. No. Byłem kiedyś uwieczką i on właśnie miał na ten temat dosyć yy, ciekawe... Znaczy dużo, na ten temat dużo tam jakoś tam przerabiał to. No i rzeczywiście, ja to muszę mu tutaj oddać honor, że, że serce rzeczywiście jest, można powiedzieć, centralną częścią często tych... Albo inaczej, do rozumu jest znacznie mniej odwołań niż do serca. O, tak jest, Jeśli chodzi o procentowo tak. e, hmm. odwołanie się procentowe, w, szczególnie w Nowym Testamencie, to zdecydowanie że, bardziej ja się, do serca. Mogę się zgodzić, że występowanie słowa serca jest częstsze niż występowanie słowa rozum, Aha. ale nie wydaje mi się, żeby odwołań nie było do rozumu. Ja mi się wydaje, że... Jest nie, nie nie nie, nie, nie, nie. nie to, że nie ma. Jednak. Nie, nie. Tutaj nie... Ty, oczywiście, ja wiemy, że, że, że tak są, nie, nie ale... ma. nie że są, ale... Wydaje Przechać się, że jest jednoś... ich dużo właśnie do rozumienia. Nie. nie będę przechodził w żadną jakąś tam y, przesadę, że oczywiście, ponieważ tam jest na, napisane o tym, że, y, że macie rozum, prawda? macie, macie umysł, no. Nie, takie są tam stwierdzenia. To nie o to chodzi, tylko chodzi o to, że jest y, na przykład, y, czekaj, miałem taki fajny przykład, y, kiedy na przykład... Y, ha, no, kiedy z, wraca z uczniami po zmartwychwstaniu no. z dwoma uczniami, którzy nie wiedzą, że, on, że to jest Chrystus Tak. i jednym z takich argumentów, jaki do siebie tam jaki do, wobec siebie mają jest czy serce w nas nie pałało, kiedy było. do nas mówił tak to było też i, i tam, że, no, kiedy tam otwierał im słowa i, i pisma to tak, jest tyle, że odwoływał się do ich rozumów wcześniej uprzednio, tłumacząc im z pism wykładając im argumenty wytaczając, no. dlaczego on był Mesjaszem i tak dalej tak jest. Więc to jedno to tak. i, i drugie. To, to nie, nie wydaje mi się, że to jest przewaga żadna serca. No, no, no to to jest jeden, jedno miejsce. No ten, ale na przykład, kiedy święty no. Paweł odwołuje się, przepraszam, że teraz akurat nie pamiętam, ale chyba do Galacjan. Aha. Odwołuje się do ich, nie do ich rozumu za bardzo, ale do ich odczuć. Bo on mówi, czy, tak, czy, głupi, czy nie pamiętacie doznań? O, tak to tak, słowo. Tak, tak było też. On się tam nie odwołuje do czegoś innego, tylko no, do pewnych Ja, rody, ja nie przeczę, że doda. są, oczywiście nie przeczę, że są te dwania, bo są, tylko wiesz, musielibyśmy całe bądź... pismo przeczytać teraz, tutaj nie będzie na to czasu, ale no, po prostu no nie wiem, z tego co znam pism, ale, no, od... ale wiesz co, do czegoś innego tutaj prowadzę, no, do, do, do czego innego ciągnę, bo to, bo rzeczywiście, tak, że tak, jak tutaj postawimy sprawę między uczuciami a rozumem, no to to troszeczkę tak trochę nie wygląda, no trochę niepoważnie ta sprawa. Nie, dobra, ale to tak Bro. konkretnie właśnie, bo pytanie jest, bo, nie wiem, czy ty bo, sam bo... mówiłeś kiedyś komuś jakieś tak zwane świadectwo, że nie lubię tego słowa. Tak, tak, tak. No wielokrotnie. Właśnie, i, to, aha, i co no mówisz właśnie. wtedy? Co, to co no mówisz? Miałem, jak się to mówisz? Miałem powiedzieć takie, takie, takie, oczywiście, że tak, że tutaj, jeśli emocje nie występują, no. to rzecz, to, te, to te świadectwo jest, można powiedzieć, zupełnie spływa jak pokażcy. Dlaczego? To nawet, ja wiem. jeśli można zauważyć taką rzecz, nawet kiedy sprzedajesz jakiś produkt, no. cokolwiek robisz robisz to z pasją, to znaczy właśnie z takimi uczuciami, z sercem, z zaangażowaniem, w tym znaczeniu takim, że, jakby, że kochasz to co, to, to, co robisz, co mówisz, to masz powodzenie. Jeśli nie ma tego, krótko mówiąc, to, to jakby twoje wnętrze pokazuje, że, że owszem, ty to, ty to rozumiesz, ty, to, ty, to, ty o tym możesz mówić, mm -hmm. to, to, tak dalej, ale w tym nie ma twojego właśnie serca. Ludzie jakby odczytują no tak. to, że ja, że to, to takie schłodna teologia dajmy na to, w tym, jeśli chodzi o. o no tak, o, o, jak wykład na studiach, studiach nie? a to, to nie zmienia tak, tak, życia, o... tylko to po prostu jakaś wiedza. To ja właśnie się między innymi złapałem mm -hmm. na Ewangelię. Ponieważ ja wcześniej sobie czytałem kupę rzeczy, prawda? Mm -hmm. Ja już byłem przekonany w wielu tak dalej, tak dalej. Ja to rozumiałem, ale nie chciałem za bardzo. No. Ale przyszedł człowiek do, do mnie i mi. Tak, z taką nieprawdopodobną pasją, z takim właśnie y, z takim, no nazwijmy to sercem, ale widać taką. No z pasją. No, no z pasją, po prostu z pasją mówi mi o Ewangelii, on, o tym swoim życiu, o tej jego przemianie, mhm. co się dzieje, że Bóg naprawdę jest tutaj działający, że naprawdę się dzieją nieprawdopodobne historie, no i ja wtedy po prostu zacząłem mu wierzyć, bo widzę, że facet naprawdę, mm -hmm. nie, naprawdę wie o czym mówi po prostu. No. I to się. było takie przekonujące właśnie? Czy to właśnie było, że, że, że to było niepokojące, że nie wierzysz mu, że wolałbyś inne argumenty? bardziej intelektualnie. Nie, nie, nie, nie, nie, ja, wiesz co, argumenty można powiedzieć sobie tak w jakiś sposób selekcjonowałem, ale, ale ja, moje odczucie Boga albo moje sz, szukanie Boga, nazwijmy to tak, jest, polega właściwie na tym, na, na, tym na, na pewnej zagadce, która jest tam napisana w liście do hebrajczyków i tak dalej, i tak dalej, i uczucia są tutaj istotne, ale jeszcze jest jakby wyższy poziom, ponieważ ja mnie się wydaje że tak ludzi można podzielić to nie jest mój wymysł na trzy kategorie na tych chlików czyli tych takich Kogo? cielesnych zupełnie Aha. na tych du, duszewnych Duszewny. no to jest takie słowo fajne ale duszewnych i duchowych okay. duszewnie to często właśnie na tym poziomie takich uczuć, emocjonalnie. A a duchowi, nazwijmy to tak, jest to poziom zupełnie z innego, jakby e, oczywiście objawia się to uczuciami, ale, ale te uczucia są inspirowane poprzez wewnętrznego, głębokiego ducha, a to jest troszeczkę coś innego, niż na przykład wow. być zainspirowanym jakąś piękną rzeźbą religijną, hmm. bo nieraz takie coś, rzeczy, ludzie mówią, że oni się w jakiś sposób prawda no tak, nastrajają tak. przez jakieś piękne chodzi. obrazy, rzeźby i tak dalej, I to jest ten poziom duszewny, hmm. dlatego mówię, że jest poziom Duszny. duchowy i on troszeczkę, on owszem objawia się takimi takimi objawiami jak łzy, jak uczucia, jak no, takie historie, ale jest, ma inne źródło, jest zupełnie wewnętrzny, że czasami mm. nawet człowiek w zupełnie nieuzasadniony sposób płacze, nie wie dlaczego w ogóle, nie no tak, ma racjonalnej przyczyny. Tak takie rzeczy się dzieją, znam Pewnie. takie świadectwa, sam doświadczałem takich rzeczy, więc, no, ja więc to <śmiech> jest inny <śmiech> poziom mi się wydaje i dlatego tutaj, dlatego tutaj tą ostrożną granicę między um, takimi rzeczami jak uczucia, a ich brak czy, tam, czy rozum troszeczkę, ponieważ ten rozum to też jest na poziomie yy, duszewnym. To znaczy to jest dotyka, dotyka sfery yy, yy, umysłu, prawda? Nie do końca ducha. To nie, oczywiście też no może tak, być, ale, ale to, to nie co? zawsze. Dlatego to jest trochę, to jest trochę zbieżne uczucia i, i ten rozum to są rzeczy zbieżne. Są, jest, są, uważam, że są rzeczy głębsze. Okej, okay, dobra, okay, to rozumiem. Dobra, bo ludzie dzwonią, więc... To Przepraszam, ja mam to tylko szybko. taką jedną. No. Prze, bo chcę to powiedzieć, bo już od, od długiego czasu się z tym noszę. Dobra. I słuchaj, ja, ja tak myślałem nad tymi sprawami, tam prowadzisz kontestacje, te historie, no. tak? No, no. W sumie czy, teraz właśnie w te na campy, które mi się podobają, ale nigdy nie byłem, ale tam o, no, o nich no widziałem, były czy były nie dobie. myślałbyś o takim kontestkampie w sensie odwyku? To znaczy, gdzieś Pewnie, w, że w okolicznościach przyrody. Pewnie, że tak, już myślałem o tym. No to jest co, bo to jest ja to myślę. Ja to już myślę o tym parę lat, nad tym tak? zastanawiam się, ponieważ uważam, że na, tak troszeczkę przerzucając temat, bo chcę to powiedzieć, bo mam teraz okazję, więc, hmm. więc chciałbym to dokończyć, że te przemiany takie, te, nazwijmy to społeczne, prawda, w państwie, no, no. które są przez nas w jakiś sposób oczekiwane, bo przynajmniej ja, z tego co widzę, mamy jakieś tam zbieżne w wielu miejscach hmm. poglądy w tych sprawach, i, ale ja jednak uważam, że one są nie, nie, nie wydarzą się bez pewnego przełomu duchowego, a, generalne, a generalnie te, te, te normalne kościoły, nazwijmy to takie te ewangeliczne i nieewangeliczne, nie są do tego zdolne. Są Myślę, statyczne. że jakaś taka inicjatywa oddolna właśnie jest tutaj niezmienna, ja, ta, to ja znaczy ja wiem, o co taką super Mhm. I chyba to tak, ja, ja czekam, aż mi dojrzeje ta myśl, wiesz co, bo właśnie tak naturalnie jak patrzę na swoje życie, to wygląda to tak, jakbym ja się do właśnie do czegoś takiego przygotowywał. Ja byłem, no wiesz, przez 10 o, lat jeździłem na obozy, byłem na 30 obozach tłumaczem, nie, widziałem jak się to robi, widziałem co robić dobrze, co robić źle. Więc mam doświadczenia o tym. rzecz. pewnie wiesz, kiedyś że, będzie obóz od że Że od 10 lat co najmniej, mm -hmm. ja nie wiem, czy ja dobrze akurat inwestuję tutaj, jak sobie myślę, ale oczekaję na takiego człowieka jak ty, w na pewno, <śmiech> y, obd obdarzonego przez Boga jakimiś takimi fajnymi y, tymi. Poczuciem no. humoru. Y, Więc stąd mnie to chodziło. To chodzi o, to, chodzi o pewno to, po prostu Jesteś bardzo kreatywny, to jest A -a. niesamowita sprawa. I, i to jest coś, co uważam, no nie wiem. A nie wszyscy to chcieli zabić we mnie zawsze. Wie? Słucham? Wszyscy to chcieli zabić we mnie jakoś właśnie... To, że się nie mogę, że ciągle chcę coś wymyślać, zmieniać, ulepszać, tworzyć. No właśnie ci powiem tak, ja to przeszkadzałem tak, już tak co najmniej dwa i pół roku, chyba zdaje się, no nie pamiętam, ale około dwa i pół wow. roku temu zacząłem słuchać sobie. To nawet wytruki sobie zrzucałem, jakiś jeździłem gdzieś i tak dalej, i tak dalej, słuchałem sobie. Oczywiście tam nie było może wielkich nowości, bo nie o to chodziło, bo to generalnie w tych sprawach takich biblijnych to byłem już no wiadomo, nie, miałem swoją tą, Aha. ale bardzo było to niezwykłe takie odświeżające ten twój taki do tego stosunek, takie do tego podejście, Aha. no i myślałem sobie, że kurczę, może coś się z tego kiedyś fajnego urodzi, nie? Urodzi no, gdzie... się cały czas. No, nie, no, oczywiście, dlatego później zobaczyłem, jak zobaczyłem, że zaczynasz działać w, te, w tych kontest skampach i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, myślę sobie, to kurczę, to jest bardzo zbieżne z tym, co ja tak sobie tak no. generalnie myślę, no ale okej, okay, okay, no to tu sobie jest... kiedyś pogadamy, a czekaj, w jakim, gdzie ty mieszkasz, w jakim mieście a, ja w Gorzowie. O, w Gorzowie, to trochę tak nie. to co, ja, ja myślę, że później... kiedyś tam do, do... Bo nie wiem, czy teraz w Krakowie, czy w Warszawie jesteś, ale... W Warszawie. Ale ja... W Warszawie. Już na stałe? No. Aha. Już od roku. To trochę kiepsko. Eee, mi się tu podoba. Ale, ale myślę, że jest, będzie fajna okazja, bo naprawdę... myślę, wcześniej, że kurczę, później... Coś Dobra, z, coś ja z się... tego będzie. No, Też mi się tak to Na razie cię pozdrawiam. By, Dobra. Oddaję głos. Wrócimy do rozmowy jeszcze kiedyś. Dobra, Fajne, to na razie. Podra. Trzymaj się. Cześć. Hej. A no proszę, jak tu rozmowa schodzi na różne tematy, słuchacie nocy na odwyku i już odbieram następnych ludzi. A temat dzisiaj jest taki jak... O, co to się stało? Chyba coś je rwie. Czekajcie, na razie jeszcze nic nie powiem, bo sprawdzę, czy się nadaje i czy mnie w ogóle widać. I kogoś odbiorę. Uuu, coś je rwie. Uuu, pada. Uu. O oh my goodness. Dobrze, e, tak przy okazji jeszcze powiem. Niestety przekroczyłem. Przekroczyłem. Jak to się mówi? Point of no return. Jak się mówi? Punkt, gdzie już nie mogę wrócić. Nie. Chodzi o to, że. E, no, mam za wolny komputer i już. Po prostu nie dam rady już dalej ukrywać tego faktu. Po tym, jak wczoraj przez 16 godzin się produkował ten odcinek odwyku ostatni. I teraz na 100% procesor, zacina się coś tam. No po prostu muszę mieć nowy komputer i niniejszym zaczynam na niego zbierać. Tada, Brawo! Brawo! Porządek to rady. No y i potrzebuję niestety mieć szybszy komputer, bo ten nie da rady. Już, już, już nie, da rady. nie da rady. Więc znowu y co ściepa znowu będzie niestety. Jakaś... Y Lekka, przynajmniej troszkę, tego, żeby mi styknęło na, na komputer z procesorem no takim, co wydoli to wszystko, żeby nocy na odwyku były porządnie, się nie zacinały i żebym mnie przez 16 godzin nie siedział od 12 do 3 w nocy, tak jak wczoraj to miało miejsce, żeby zrobić jeden odcinek. E, więc no quattro, tak, Polish Cramper quattro, cztery procesory niestety potrzebne są i niestety tak jest, do obróbek wideo nie ma rady. E, dobrze, więc kontynuujemy temat, dalej teraz... Cześć. Cześć, jak dziwnie tutaj się stało. To... No. No, rzeczywiście duże opóźnienie jest. Ja mam taki, ta, taki komentarz... Jest Christopher Hitchens sobie, jeden z czterech jeźdźców w apokalipsy. Tam jest jeszcze Dawkins, Dennett i e, Sam Harris. No. Hitchens rzucił e, osobom wierzącym takie dwa wyzwania. O. Pierwsze, trudniejsze, to jest, żeby wskazać dobry uczynek, który może, e, którego może dokonać osoba wierząca, a której nie mogłaby dokonać osoba niewierząca. Aha. A wyzwanie łatwiejsze to jest y, takie, żeby, no, w drugą stronę, żeby wskazać okrucieństwo, które mogłaby zrobić osoba wierząca, a której nie mogłaby zrobić osoba niewierząca. No, do tej pory jakoś nikt mu nie odpowiedział na ten, na ten temat, no, przynajmniej odpowiedział, na odpowiedział, Ale, ale nie, nie da się tego wykazać, bo jak to ma wykazać, udowodnić, że tak jest? No tak, ale to było w kwestii takiej e, w wielu debatach, w których on uczestniczył właśnie pojawiało się, że, że religijność i, i to, że ktoś wierzy w Boga e, że się nie przekłada to, na czyny, tak? No tak, to właśnie predysponuje do tego, żeby człowiek był dobry Aha. no i właśnie w, w związku z tym rzucił takie wyzwanie No ale w sumie po co? No ja się mogę z nim zgodzić, że, że nie ma takich ludzi i co w związku z tym teraz? Czego on dowiódł? no dowiódł tego, że... no Że nie rozumie, co to właściwie... jest chrześcijaństwo, dowiódł no, tylko. Nie no, nie, no właściwie zbił argument taki, że yy, wiara, że religijność usposabia do, do bycia dobrym. No to prawda, tylko, że to nie jest chrześcijaństwo, tylko to jest Stary Testament może, albo jakiś pogląd. No to jakaś religia. Chrześcijaństwo w swojej istocie to tak naprawdę jest tylko... E... Właściwie się tylko sprawdza do tego, żeby uznać Jezusa za swojego tam zwierzchnika w życiu, za, za swój, swój wzór, guru, rabina i tak dalej. No więc chrześcijaństwo jest tak naprawdę dla złych ludzi. No to patrz, jeżeli Jezus przy tam, przy, jak wiadomo, powszechnie przed śmiercią powiedział do tak zwanego dobrego łotra, no nie wiem, jakieś głupie określenie dobry łot, no ale tego, co na krzyżu przy nim wisiał, na drugim krzyżu zaraz obok, powiedział, że ty będziesz dzisiaj jeszcze ze mną w raju. Tylko dlatego, że tamten uznał Jezusa za Mesjasza tego, co tam miał przyjść. No i jaki z tego wniosek? Czy ten łotr był lepszy niż ten drugi łotr, który się nie nawrócił przed śmiercią? No nie był. No więc właściwie o czym to świadczy? No chyba o tym, że chrześcijaństwo nie dotyczy w ogóle kwestii, czy się jest lepszym, czy gorszym człowiekiem. No wszyscy jesteśmy ogólnie źli dosyć. W odpowiednich okolicznościach z każdego może wyjść potwór. No, z każdego człowieka. Albo i z każdym może się zachować jak filantrop, ale to nie o to chodzi w chrześcijaństwie. E no być może nie o to chodzi, ale to jest tak, tak on, ten komentarz był tak ogólnie dotyczący wiary i religijności. Mm -hmm. bo, bo, no, bo ja jestem ateistą. No, właśnie nie zorientowałem się jak ty. Ja no, nie. Ty ja, powiesz... ja, jestem, ja jestem jednym z tych, co właśnie zaakceptowali tego Jezusa za, za guru. E, no i tyle. A poza tym to normalnym dosyć człowiekiem jestem. Jakoś mnie to nie oszołomiło szczególnie. No, no, a czekaj, to jak jesteś tutaj to pytanie, a słyszałeś kiedyś, jak opowiadają ludzie o, o Jezusie, że mu co, coś tam przeżyli z Nim, że zmieniło to życie ich, że coś tam wiesz jak to więcej. Czy nie wiesz mm -hmm. o co chodzi? E, właściwie to nie, nie bardzo. Raczej, raczej nie mam kontaktu z takimi osobami, przynajmniej mm. znaczy nie, nie staram się o niego, no. A tak sam drogo, nie wydaje ci się to dziwne, bo pewnie masz no, dużo dookoła siebie ludzi, którzy deklarują się, że są wierzący, nie? że tutaj Bóg, Biblia i tak dalej do kościoła chodzą. Pewnie... No tak. No. I no, nie kościół dziwi się to, że... 100 metrów od domu, no właśnie Także. <laughs> No i wśród tych wszystkich ludzi, których jest chyba większość jednak, w Polsce przynajmniej takich, co tak deklarują, nie znalazł się nikt, kto opowiedziałby ci o swoim osobistym jakimś życiu z Bogiem? Jakichś takich nie. osobistych rzeczach? nie. Miałem kiedyś kolegę, który uczęszczał na jakieś oazy czy, czy coś tam i no. taki, był, taki był dość duchowiony. Tylko, że w jego, w jego zachowaniu nie było widać, żeby, żeby rzeczywiście żeby coś jakoś tam jego moralność to podnosiło, czy żeby, żeby rzeczywiście te doświadczenia. E, zmieniały go na lepsze, czy coś tam, że, no tak. że żył rzeczywiście jak Chrystus i tak dalej. On był e, handlowcem. Aha. I mówił kiedyś, że no, w sumie to kłóci się z jego poglądami religijnymi to, że on musi podpuszczać klientów i Hmm. I, i no nie wiem, manipulować ludźmi, żeby coś tam pchnąć, sprzedać czy to coś. To no i... sprzedawał za A, Ale mimo wszystko no, on to robił, no. To nie powstrzymywało to od. od no to takie tam... faktycznie, takie średnie. No nie, no jeżeli ktoś sprzedaje coś dobrego, to, to niech namawia, ale to ewidentnie sam nie wierzył w to, co sprzedaje. No to rzeczywiście mało uczciwe. A, no dziwne. No. No dobra. Pracował dla pieniędzy. No, tak, no i tak na, na koniec robi. chciałbym powiedzieć, jak kato starszy to znaczy niedokładnie to samo. No. Ponadto uważam, że marihuana powinna zostać zalegalizowana. <laughs> ja też. No. no. Dobra. No. Tośmy, tośmy się zgodzili. Dobra, to dzięki wielkie. No, hej. Dobra, to był Jacek. E, Dzwoni ktoś... O, z numerem chyba z Anglii. Oh my goodness. To ja odbieram. O, jeszcze gdzieś tam był Eryk. O, dobra, to ja nie puszczam monologów, tylko gadam. Hello! Hello, uh, Eric here. <laughs> Hello. Ok, we're going to speak in English or what? Uh, English, Polish, whatever. English, English is okay. Uh, więc uh, ja chciałem odpowiedzieć uh, trochę na uh, to wcześniej zadane pytanie dotyczące, co może zrobić po prostu człowiek wierzący, no. innego niż człowiek niewierzący. O właśnie, no co? No właśnie. I tak mi się wydaje, że jeżeli chodzi o jakieś tam czyny, to, no to rzeczywiście no tutaj to jest taki problem, co nie? Że, no, jedno i drugie może wyglądać to samo, po prostu jedna rzecz robiona przez jednego człowieka i ta sama rzecz robiona przez drugiego człowieka. Może wyglądać no, zupełnie identycznie jak się patrzy z zewnątrz, ale Wydaje mi się, że u człowieka wierzącego e, często e, po prostu jest ważna motywacja, e, dlaczego człowiek wierzący coś robi, czyli na przykład e, powiedzmy no, to... pomaga e, powiedzmy, bezdomnym, czy e, opiekuje się e, starszymi rodzicami. No, to czy, prawda, to e, z innej motywacji to... to robi możliwe, ale pytanie tak, o efekt. Tak, tak. Efekt. Czy to się przekłada na efekt? Bo dla, dla niebezdomnego jest wszystko jedno, z, jakiej, mo, z jaką miał motywację ten, kto mu dał dom. Nie? E, tak, tak, oczywiście. Tylko, że e, wydaje mi się, że e, jeżeli ktoś e, ma motywację i robi coś dobrego ze względu na Jezusa no. e, i na to, co e, Jezus nauczał, e, to taki człowiek, który ma taką motywację, e, robi więcej dobrego. No. To jest e, jedna rzecz, dlatego, że może nie to nie, nie sprawdza się w każdym przypadku. No właśnie. Ale, e, powiedzmy, jeżeli e, człowiek niewierzący ma ochotę zrobić coś dobrego, albo on chce czynić dobro, e, czasem to dobro jest e, trudno czynić. i Wydaje mi się, że... A czasem no, to jest nawet e, wbrew e, ludzkiej naturze czynić dobro w, w różnych przypadkach. E, e, Ciężko powiedzieć. E, jeżeli czyni się coś ze względu na Jezusa, to... No jest to, jest to jednak może o tyle łatwiej, że wiadomo, że po prostu wierzy się, że Jezus po prostu stoi za tym człowiekiem, z bieżącym mm -hmm. I, że, i że mimo tego, że po prostu ktoś podejmuje wysiłek przeciwko swojej własnej naturze, ale... No tak, tak, Jezusa, ale... No ja rozumiem to wszystko, to, to są te różnice w przyczynach postępowania i w tym, co człowiek tam czuje, dlaczego coś robi, ale i tak ostatecznie liczy się efekt, więc jak ktoś pyta o, o te czyny już, zadaje pytanie, czy są czyny, które by zrobił wierzący, których by niewierzący nie zrobił, to tak naprawdę powinniśmy się skupić tylko na tych czynach samych, a nie na, na tym, jak dochodzi do tych czynów. Nie? Bo tak samo jak no tak. Jezus, jak jest w Biblii, jeszcze tylko powiem, że jak jest ym, taki fragment, gdzie sąd jest opisany, nie? że tam wziął syn człowieczy, przyjdzie i, i podzieli ludzi na owce i kozły. I jednym powie, daliście mi jeść, daliście mi pić, mi to, a drugim powie, nie daliście mi i tak dalej. I jedyna różnica między nimi to jest tylko to, że jedni coś zrobili, a drudzy nie. I tam nie ma mowy w ogóle o motywacjach, więc jeżeli sam Bóg tak ocenia ludzi i czyny, właśnie ludzi ocenia na podstawie czynów, wyłącznie czynów, nie, nie zwracając w ogóle uwagi na motywację, na okoliczności, na tym, jak do tego doszło, no to myślę, że też powinniśmy tak oceniać. Po, zresztą sam Jezus powiedział, że po owocach się poznaje kogoś, a nie po tym, jakie tam soki krążą w roślinach, tylko jakie w końcu są owoce. O, ty no ja myślę, że no to jest po owocach to rzeczywiście poznaje się. A i też inna rzecz jest taka, że e... No też trzeba wziąć e, pod uwagę e, pismo święte, e, gdzie e, e, też jest, Bóg przekazuje e, nam e, słowo, w którym mówi, że e, obojętnie co by się dobrego nie czyniło, jeżeli nie ma w tym miłości, e, że to jest, e, no że to nie jest e, e, takie e, po prostu. E, to wartościowe, że to jest, no, e, że, e, że tam miłość do... po prostu jest wszystkim, co no. No nie, dokładnie czytając, tam jest napisane... Miłość jest właśnie tą motywacją. No nie do końca, tam nie jest napisane, że to nie ma wartości, tam jest napisane, że jak ktoś coś robi bez miłości, to on sam jest niczym, to ja jestem niczym, to, to nie czyni mnie kimś wielkim, jeżeli coś robię. No, ale, ale skutek dalej będzie dobry. No, no nie można powiedzieć, że jak ktoś nienawidzi ludzi, ale im rozdaje chleb, głodnych na przykład, nie znosi, ale im rozdaje chleb, to, to, to oni się nie najedzą tym chlebem. No najedzą się też i, i to będzie coś dobrego. no Tyle, że no, ten no, człowiek ja myślę, że nie będzie Powiedzmy na przykład, weźmy sobie taką sytuację, kiedy no, powiedzmy, jesteś, e, zachorowałeś sobie na grypę i leżysz sobie w łóżku, co nie? No, to, to, to aktualne, bo byłem tydzień temu jeszcze no. tak no. No i teraz e, nie możesz po prostu stać, zrobić sobie tam śniadania, nie wiem, pi, popicieć, bo tak się powiedzmy tam na nawala, no, no, no nic nie możesz po prostu zrobić, leżysz w tym łóżku, do tego bardzo ci chcę pić i tak dalej. No, byłoby. No nie. i teraz e, e, powiedzmy, no, potrzebujesz tego jedzenia, picia i ktoś ci po prostu przynosi to e, picie i jedzenie. No i teraz jeżeli, powiedzmy, że możesz mieć dwie osoby, nie, które to zrobią i jedna po prostu przychodzi i e, po prostu e, kładzie e, ci po prostu obok talerz z e, piciem i jedzeniem i odchodzi. No tak. No i teraz e, po prostu e, w ogóle nie myśląc o tobie jako o człowieku i w ogóle nie, po prostu nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie mając w miłości, a przychodzi powiedzmy druga osoba, która cię kocha i robi to właśnie ze względu na miłość do Ciebie. Trochę nie rozumiem tego. nie rozumiem trochę... To jedzenie, co nie? No ale je, jak dla... może mi ktoś dać w takiej sytuacji e, jeść, jedzenie, zakupy zrobić, kiedy ono mnie nie dba? I jednocześnie mnie nie dbać? No bo to, to jest jakiś oksymoron w ogóle. Że człowiek, który mnie nie kocha, poświęca się dla mnie. No to... why? No właśnie. No właśnie. To teraz dlaczego... E, Człowiek e, niewierzący miałby się poświęcać dla innych ludzi. A nie to jest, wiem, jaki, ale. Jaka była tu była motywacja? Wiesz, ja miałem? No przyjaźń na przykład. No jeżeli ja miałem taką sytuację, jak mieszkałem w Krakowie, dopiero co się wprowadziłem, nie miałem kompletnie akurat wtedy już pieniędzy. I e, miałem taki jakiś trudny miesiąc. I ludzie mi przyszli, tacy koledzy, znajomi, skądś tam w ogóle, żadne tam wierzące, po prostu ludzie, i mi dali makaron makaronu kupę uh -huh. po prostu do jedzenia. Byłem tak zachwycony tym, ale jaka była motywacja? Nie wiem, no taka ludzka przyzwoitość jakaś, ja wiem, przyjaźń, to, że mnie lubili. To... Nie wiem, ale to tak uh -huh. strasznie fajne było. Wiesz, oni nie argumentowali A... to ni tego niczym. No po prostu, że... No właśnie, jest jeszcze taka, Lubimy myślę, jest cię, taka no. różnica, że jest y y chrześcijaniem... Y powinni kochać swoich nieprzyjaciół. Nie? A, o, to by była czyli, różnica. Tak. Czyli teraz wyobraź sobie człowieka, który nie wierzy, no. jaka miałaby motywacja nim kierować i żeby o, kochać i... swoich nieprzyjaciół i o. robić dla nich coś dobrego. I tu Albo jest dobry to, to argument. To że dla nich jest dobrego. Tak, to jest ta różnica, co która być powinna, aczkolwiek w praktyce tylko to tak nie do końca, nie zawsze działa. Ale tak, to powinna być chyba ta różnica. To myślę, że tu masz rację. Dobra, okej, bo... dzięki, żeby inni jeszcze zdążyli. To muszę dobra, skracać. No to, dzięki za odrycie, na dzięki, razie. Dzięki, tak. na razie. No, to ostatnie to rzeczywiście, to chyba jest ta różnica, którą właśnie, czym się wierzący powinni odróżniać od reszty. Tylko, że w praktyce ja, ja to tak rzadko widzę, że rany. I to jest trochę skandaliczne jakby dla mnie. No, że tam, skandaliczne. Nie, no dobra, no to jest skandaliczne, bo są ludzie autentycznie wierzący, którzy jakby zapominają o tym, na czym polegać ma to ich bycie chrześcijaninem i to głównie powinno polegać na jakimś poświęceniu w sumie. No, w sumie wszyscy zapominamy, bo taki mamy strasznie konsumpcyjny styl życia, że, że się nawet nie zwraca uwagi na to, nie? Że gdzieś dokładnie są ludzie, co, którym coś można dać, no. Lipa. To przynajmniej jakieś minimum by wypadało zrobić, żeby potem, potem będzie nam tak głupio, jak staniemy przed tym sądem ostatnim i, i się dopiero będzie mieć właściwe proporcje i wtedy będzie nam Dobra, po kolei. Ja jeszcze dużo ludzi, może coś powiem. Paweł, cześć. E, no cześć, Marty. Widzę, że dzisiaj odbierasz sporo ateistów. Tak, zawsze odbieram sporo ateistów. <śmiech> tak, odbieram sporo tak te... trochę, bo ciągle robicie off-topiki, a tu chciałem się właśnie podzielić świadectwami, tak jak ja słyszałem. Tak, wróćmy do tematu głównego. E, no więc e, zaczęło się tak dosyć niekonwencjonalnie, ponieważ poszedłem sobie na do szkoły muzycznej obok mojego liceum na jakiś taki powiedzmy mini koncert gitarzysty. O, to o, nie facet ja, nie? się nazywał Sean Clancy, bardzo w porządku facet, wiesz, pogadałem z nim, mówi no, że no. też się uczę grać na gitarze, dał mi jakieś tam swoje tabulatury, nuty, no, dał no. bilety na swój koncert, mówi, masz tu jeszcze tam dla znajomych, nie? No i poszliśmy. Okazało się, że było to w jakimś kościele baptystów. No. No i w pewnym momencie wiesz, tam facet czaruje, tam, jakieś tam kładzie się na publiczność, robi jakieś tam sztuczki na tej gitarze i w pewnym momencie kończy grać i mówi: Teraz chciałem się pomodlić. Tu chodzi o Jezusa i tam opowiada całą swoją historię. Jest, jak ktoś... to się nawrócił. Potem dzięki temu nauczył się grać, jak to jest wspaniale w Polsce, <laughs> że on kocha ten kraj i tak dalej. Widać, i wszyscy, że tu nie żyje. Idzie, no tak. no. Oczywiście byłem jedynym, miło, że siedziałem w pierwszym rzędzie, który nie uklęknął, no ale kurde, przekonania to przekonania. <grym> no i bardzo dobrze. Jak to, co no. kazał klękać wszystkim nagle? Znaczy, no nie poprosił, tak, żeby, wiesz, żeby się tu wszyscy teraz pomodlili. I tak nagle, potem, po wiesz, po tym całym świadectwie, ni stąd, ni załam, pojawiła się duża ilość baptystów. E, z tym ich pisem świętych zaczęli przekonywać. No właśnie, no właśnie. Co A, myślisz, że taki. Sam facet podszedł do takiej e, dziewczyny, takiej najbardziej wyglądającej na najbardziej zagubioną, i zaczął ją przekonywać. Okay. Ale okej, okay, teraz jest nie koniec, ponieważ wróciłem do chaty, uwiadałem, dobra, wierzący, wierzący mi to nie przeszkadza szczególnie. Koncert był fajny, tak siedzę nad tymi tabulaturami jego, chciałem jeszcze coś sobie o nim poszukać, szukam po, e, na Google i wyskoczył mi jakiś tam jego list. No który był na serwerze jakichś tym Baptystów, reszta widziałem wszystkie pliki pozabezpieczone, a to jakoś nie było i się ładnie zaindeksowało, w które narzeka, jak to paskudnie jest w Polsce, nikogo nie można zawrócić. Pogoda fatalna, żarcie fatalne. On o, już chciał tam iść do domu, nie? O jesteś, to No więc jesteś, to, to mnie bardzo rozbawiło to tam znajomi potem poszli na kolejne spotkanie i pokazali ten list pastorowi. O, ludzie. Jem, to pierwszy raz pastora bez banana na twarzy zobaczyli. No, w każdym razie <laughs> e, no. potem sobie tak z kolegą chodziliśmy na różne spotkania, Sekt, wiesz, żeby sobie popatrzeć i popodziwiać, że tak powiem, jak ludzie są nawracali. Dochodziło mm, no. na przykład do takich momentów, że wiesz, kumpel już gdzieś tam nie wytrzymał, na spotkaniu w Kriesznopcu wychodzi, a on tak do niego po Łukasz, dokąd idziesz? Ale w pierwszym momencie się nie, nie zorientował, że pewnie ktoś słyszał, jak rozmawiamy i, i on mówi, a skąd masz, znasz moje imię? No my mm. wiemy wiele rzeczy, nie? Mm, to... Nie wiem, czy kojarzysz na przykład Petera Popowa z, z USA, to jeden z tych słynnych takich, co leczył dotykiem. O oh jest, to, to, to, to, to, no. to ci... James Randy, też słynny, też na tej, to, to sceptyk, za pomocą jakiegoś inżyniera nagrał bo, całą transmisję, że tak powiem, radiową, bo zauważył, mm. że Facet, który uzdrawia, nosi aparat słuchowy. <głos> Może to był no, mikrofon? Ja się, że to no, nie tam ten... po prostu żona miała cały czas na linii, była i mówiła, Aha. że ta, teraz tam. on się nazywa tak, mieszka tam, no, i tam mu to. No, widzicie. Ale no, to, są takie rzeczy. No dobra, ale co ty myślisz o takich? Tak znaczy, to znaczy to, wiesz, co można ci powiedzieć, myśleć? Że no, no. Jeżeli ktoś mi tak mówi, wiesz, żebym uwierzył na słowo. No. A ja go nie znam przez długi czas i nie wiem, nie, ja nie wierzę komuś tak na słowo, że faktycznie tak było. Mm, no. tym, tym bardziej, że wiesz, że te relacje trochę wszystkie są takie na jedno kopyto, nie? że kiedyś było źle, teraz jest dobrze. No właśnie też to dosyć często zauważyłem. Nie, ja znam naprawdę innych, ale większość jest tak jak mówisz no i, to, i to tak kurczę jakoś szablonowo wygląda często. No, no wiesz, dobra, ale to takie, dobra, to inaczej. Znam ci tak, Marcin, no. gdybyś mnie poprosił, zrobiłbym ci podobną dobrą relację, jak było kiepsko w moim życiu i w momencie, kiedy stwierdziłem, że Boga nie ma, no obróciłem mnóstwo rzeczy i teraz jestem szczęśliwy tak no, no, no właśnie, no tak często niestety wygląda to, że to jest żywcem marketing i nie ma tam w tym tego. Ale to, to tak jak mówił tutaj, kto to, Rejs, jak dzwonił, yy, że... Właśnie są tacy ludzie, którzy nie udają i to widać i oni są na pewno inni niż te całe szablony, bo to nie da, nie ma szablonu życia w ogóle i jak ktoś opowiada naprawdę o sobie i naprawdę o jakichś zmianach, to zawsze to będzie inne takie, takie, takie kurde żywe, no ale takich ludzi jest naprawdę mało, ja ich poznałem właśnie na tych obozach parę takich sztuk, ja wiem powiedzmy jeden przypada taki na pięciu, nie, reszta to tak właśnie coś. Nauczyli się jak mówić, tak jak właśnie mówisz teraz, że nauczyli się i jadą z kartki. W ogóle niektórzy z kartki czytają o swoim życiu, bo i mają w ogóle jakieś, jakieś zasady mówienia, że ma, ma być to trwać trzy minuty, coś na końcu, coś na początku. No to ludzie. No to, to jest tak jak marketing dokładnie, sprzedawanie czegoś. Dobra, ale pytanie mam takie do ciebie. Jak gdybyś, jak według ciebie powinno coś takiego wyglądać, jeżeli ktoś naprawdę chce powiedzieć, przekonać kogoś do do czegoś, co uważa za dobre nie? i prawdziwe. Dla kogoś ten Jezus jest prawdziwy, załóżmy, że przeżył coś. Jak to hmm. powinno wyglądać według ciebie? Na przykład na Natomiast... przykładzie tego koncertu. O. Znaczy, to myślę, że jest w ogóle nietrawiony pomysł. Znaczy, wiesz co? Chyba najbliżej moich, znaczy najbardziej właśnie z argumentami do mnie trafił Dines D'Souza. Nie wiem, czy kojarzysz faceta. E, nie. chyba. Amerykański konserwatysta pochodzenia... Pochodzi z Indii. O, no. I On opowiada właśnie na, na swoim przykładzie, przykładzie swojego życia też nie, parę rzeczy, natomiast on arg argument. dyskutując z ateistami szuka argumentów... A, niech nie przerwie. Wiesz teraz. co? Przerwie. To jest w ten sposób, że jak, no nie wiem, ty jesteś powiedzmy chrześcijaninem, to ja bym ci teraz, nie wiem, przyniósł hmm... Koran, tak? Czy no. nie wiem, czy jakieś zwoje buddyjskie. I powoływał się na nie, to dla ciebie to nie jest żaden argument. No tak. No tak właśnie, samo jak ktoś być. mi mówi, że nie wiem, Bóg go kocha, ja. Znaczy, no wierzę, że on tak myśli, tak? Aczkolwiek wcale. No, to znaczy, że on w to wierzy wcale nie znaczy, że tak jest rzeczywistość, tak? No. Bo gdyby tak było, że na przykład większość ludzi w coś wierzy i to musi być prawda, to Ziemia 500 lat temu byłaby zdecydowanie bardziej płaska. No a potem by się magicznie nagle zmieniła, nie? No, ale dobra, ale na przykład to, jak ktoś opowiada, że się zmienił, jeszcze jak, nie wiem, jakieś dowody ma, to to jest przecież fakt jakiś. Nie? Tak, tylko czy on się zmienił pod wpływem interwencji boskiej, czy no. zmienił się pod wpływem wiary w Boga? A, no ale co za różnica? Ważne jest, że była zmiana, nie? No tak, ale... No i no, no jest różnica, fakta, ale no też prawda. I nie, to fakt, że to jest jeszcze tak zwana wiara w wiarę i to mnie chyba najbardziej przekonuje A, z, właśnie, tego, z tego wszystkiego. Aczkolwiek z drugiej strony zobacz, że na przykład Czechy, do których często się odnosimy bardzo pozytywnie, to są najba najbardziej laicki kraj w całej Europie. Myślę. Tak, tam jest chyba 30% tylko ludzi wierzących. Po tej całej zabawie z husytami... A w Polsce jest ile? W Polsce to jest jeden promil. Ale czekaj, są już wierzących nominalnych, czy wierzących tak, prawdziwych? Tak, znaczy, według statystyk eee, ludzie, którzy się był... deklarują jako wierzący, to są 30%. Bo tam Natomiast są uczciwsi to, że po ludzie. Po tych krucjatach, które mieli z powodu husyt, husytów po tych, tej całym bałaganie, oni się mocno zlaityzowali, ale nie są to coś chyba, no Może. Bo sam, sam słyszysz, że nie wiedziałeś nawet, że, że są bardzo laicy, bo oni nie są, nie, nie wiem, że tak powiem, ofensywni pod tym względem. No, nie wiem ja się, że po prostu są dużo uczciwsi niż Polacy, bo w Polsce panuje hipokryzja obowiązkowo urzędowo, że tu trzeba hmm. być katolikiem, mimo że większość ludzi ma to gdzieś zupełnie. No, w całą tą imprezę no, katolicką. No to, to... Trzeba, nie trzeba. Ja nie jestem, wystąpiłem z kościoła katolickiego no i jakoś no. ci z, włos, z głowy mi nie spadł. No pewnie, no ale to ty jesteś wyjątkiem, zdajesz sobie z tego sprawę przecież, że większość ludzi udaje i, i uważa, że tak trzeba udawać. No i przekonaj znaczy, ich teraz, żeby nie co? udawać przede wszystkim. Bo w Polsce jest chyba zazwyczaj tak, że to. A co by się stało, gdyby? Gdyby właśnie. I nikt nigdy nic nie próbuje. Więc, Dobra, no. Gdyby wyjść poza tych takich ustalonych ram, nie? Musi być jedynie słuszna wersja życia, i jak się ktoś wyrwie, to co by było właśnie w wtedy? Co by to było? Dobra. Jakby nagle wszyscy przestali być katolikami? Co by to było? Nie wiem, co by było. I tak nie, i tak tak jest, więc po co udawać? To ja nie wiem. Dobra, okej. Okay. To dzięki okay. wielkie, to był fajny ten. Szkoda, kurczę, ja bym, szkoda, że nie nagrałem ciebie, bo, bo powinienem to teraz nagrać i puścić paru pastorom, których znam, żeby wyciągnęli wnioski, jak wygląda to, co oni organizują, oczami człowieka normalnego. Bo oni sobie Ale czasem to... nie zdają sprawy nie. z tego, że manipulują w jakiś taki dziwny sposób, że, no, co oni to mają, sprzedają odkurzacze no, jest... czy co? Mm, sorry, że ci no, no, no. natomiast y, to, to nie jest powiedzmy normalnego człowieka tak do końca, bo oni polują przede wszystkim, myślę, na tych takich. E, tak, bo to, to wydawało mi się, że to działa na zasadzie sekty i polują na tych, którzy są najbardziej te emocjonalnie, że tak powiem, rozchwiani. No mówię, Widzę dziewczynę taką, wiesz ubrana, młoda dziewczyna, widać, że przeżywa no to... okres buntu, siedzi tak, widać, że jest zakompleksiona i tak dalej, no i podchodzi do niej Rockman. No, no to... Ją. Jestem pewien, że na następnym spotkaniu się stawiła. No pewnie, że tak. No, ale pytanie jest, czemu zarzucać im złe intencje? Dlaczego sekta od razu? No wierzą w coś chyba, czy nie? Czy mają jakiś ukryty interes, myślisz? Znaczy, okej... Okay, no... Może mają, niektórzy mają, nie? Niektórzy tam... Chodziło mi wierzę o takie metody sekciarskie na zasadzie, no manipulacja, no, metody, no tak. to już jest trochę... No metody, tak, no. Kurczę, no jest w tym dużo nieuczciwości, masz rację absolutną i też to widziałem zawsze, to mnie szlak trochę trafiał, bo no po prostu więcej szczerości, mniej manipulacji, no, my nie idziemy sprzedawać, nie, jak już ktoś w coś wierzy, to niech gada normalnie z ludźmi, a nie jakoś za wszelką cenę trzeba jej gdzieś wcisnąć Jezusa, nie, to, to jakbyś komuś sprzedajesz czekoladę i nagle w środku tabliczki wychodzi Jezus, wszędzie Jezus, nie musi być podoczepiany do różnych rzeczy. No ale mówili na mówili o tym koncercie, że tam jest jakiś, że to jakiś kościół robi, czy coś? Czy to tak nagle wyszło? U. Nie, to było gdzieś tam po prostu adres, wiesz, na, na ulotce, na, na, na bilecie darmowym, tak? Aha. W ogóle okazało się, że impreza była darmowa. Natomiast, a właśnie, U. jeszcze oni wydawali najle moje ulubione komiksy. Już chyba się zbinali z Poznania, nie wiem, dawno ich nie widziałem, przynajmniej na mieście rozdających komiksy takie wiesz na zasadzie dlaczego chrześcijanie, znaczy katolicy pójdą do piekła o jesteś nie żartuj że to ci to są te takie Alberto coś tam Ehe, dlaczego Mar Maria płacze tak to kumpel miał całą kolekcję rewelacja rewelacja te Alberto to się nazywa jakoś tak coś tam właśnie to coś było a, czekaj Alberto tak ja kiedyś pamiętam to to był taki komiks a jest to tak Alberto komik chyba i tam były tak, tam było dużo tam opiekle, że tam coś trafił do piekła, a potem się też tam, dobra. No, ale bardzo antykatolickie były, z tego co pamiętam, tak? Tak, tak, tytuje. no bo to wiesz, to jest, myślę, głównie są nastawieni na, na to, żeby nawracać innych katolików, znaczy innych chrześcijan katolików na ich, po prostu. Ich wersję. No. Tak samo zresztą Więc. Jehowi, no kurczę, Jehowi to byli u mnie dwa razy, mimo że Każdym razem proponowałem, a może jeszcze herbaty, może państwo usiądą, tak? I nie chcieli już katekstety? No, nie chcieli, no nie wiem, jakoś nie lubią dyskutować od ewolucji widocznie. No, o no co jej. ja zrobię? No to, to, to przykre. Ale to, to rzadko przy... się zdarza. To też możesz sobie pogratulować, bo rzadko komu się udaje wystraszyć świadków wiechowy, no, przez niechęcić, zniechęcić, zniechęcić dochodzenie. Ale też no. ja zapraszałem jeszcze na herbatę, nie? A to nie, no. nie, my już musimy iść. No, to też się jest... w tym zgadzam, że dużo metod jest sekciarskich, straszna manipulacja, niepotrzebna, ale nie zgodzę się, że wszyscy mają złe intencje. No, nie mówię, że wszyscy, ale ja myślę, że większość z nich ma bardzo dobre intencje, tylko oni są trochę wie, bez wyczucia, trochę mało otwarci i zaślepieni trochę takie rzeczy. No. Ja, wiesz, ja, wydaje mi się, że większość ludzi, na przykład, na przykład w sektach, ma bardzo dobre intencje, nie licząc z no. góry oczywiście, i tych, którzy wiedzą, jak to tam wszystko działa, no ale. To no jest no, tak. tak. No, intencje nie wystarczą. No, no ale wiesz jest tak, pracować właściwie, jak sobie popatrzysz, nie wiem, czy tam ci czy jacyś właśnie tacy z różnych tych ruchów krisznowych no to kurde, poświęcenie właściwie rodziny, mhm. praca od rana do wieczora na rzecz yy, danej, że tak powiem, organizacji, no, no to, to muszą mieć dobre intencje, nie? No, no tak, to że tak. Również, tak. Muszą w coś wierzyć. Nie? No w ogóle człowiek potrzebuje wierzyć w coś tam, no. Znaczy mieć jakiś sens życia, i to im daje sens życia, więc dużo mogą poświęcić dlatego. No to ja to szam, szanuję, uważam to, że za głupie w wielu przypadkach, ale szanuję jednocześnie, bo no wiesz, bo i tak, lepsi są tacy, tacy ludzie niż tacy yy, kompletni materialiści, dla których jedynym celem życia jest nażrzeć się i kropka. No. to jest dopiero głupota. No. Przeżyć życie w ogóle. Bez żadnego sensu, bez żadnego celu, bez żadnego pomysłu, tylko żeby przetrwać, no to... No, bo ma materialiści daje muszą gorsze. sobie sami wyznaczyć te cele, niestety. Ale oni nie chcą żadnego właśnie celu, bez żadnego celu, nawet głupiego, w ogóle nie ma celu. No to to mi się wydaje jednak gorsze już niż bycie w bardzo dziwnej sekcie nawet, no bo, wiesz, tam przynajmniej próbują coś robić ze swoim życiem, szukają drogi, celu, pomysłu na życie. No Więc... wiesz, ja też próbuję. Ja no jestem no to... materialistą, no bo jak inaczej? No kurde, jeżeli nie ma Boga, no to co? A, no właśnie, a co wtedy? To jaki ty masz cel życia, że tak zapytam? Teraz przechodzimy na ja? osobiste. tak? No. Znaczy, to byś w, zależ... w zależności ileś. No to mam ileś takich, że tak powiem, rzeczy, które chcę osiągnąć. No, przede wszystkim chcę być dobrym mężem i ojcem, tak? To no. bycie dobrym mężem tutaj chyba nie do końca wychodzi, bo się rozmowa przeciąga i żona tak na mnie prowadzi. A to nie przedłużam już, bo mi się też e, przeciąga. No Ale wiesz, mam jakieś tam plany naukowe, rozwój i tak dalej. No chcę pozostawić społeczeństwo, w którym żyję trochę lepsze niż za stałe. No I... czyli jakieś to są cele jednak. To nie jest taki materializm wcale. To są niematerialne rzeczy, o których mówisz już. Społeczeństwo, no, wiesz, zostaje coś posobie. To sposobnie. mi się zawsze kojarzył z tym, że po prostu nie uznajesz istnienia czegoś, co poza, że tak powiem, fizycznym i fizycznym światem. No tak, właśnie, ale to, co wymieniłeś, to istnieje poza fizycznym światem, tak jak samo pojęcie społeczeństwa jest poza fizycznym światem, to żeby być dobrym mężem, to, to tu też nic nie jest fizycznego, więc to, to, nie, znaczy, o to nie to nie konsumpcja. Ja, akurat informacja jest, że tak powiem, w pewien sposób mierzalna. I... Nie, tylko nośniki informacji, sama informacja nie jest. No. Jak to można matematycznie opisać? No tak. Można matematycznie też opisać Boga, ale to, to nie jest znaczy, że to istnieje, jeżeli możesz to matematycznie opisać. Możesz opisać matematycznie 17-wymiarową przestrzeń wektorową, której nie ma nigdzie, ale możesz opisać. Więc. Dobra, tyle. Okej, okay, koniec. 17 minut odeźmie. Dobra, dzięki wielkie. Na razie. No, dzięki, na, razie. na razie. Na razie to był. To był Paweł, fajnie się gadało i.. Grześ 29 na czacie mówi, urwało, urwało. Ja kiedyś raz powiedziałem, jak byłem w podstawówce na lekcji, urwał, urwał mi, powiedziałem, urwał mi coś tam, bo się bawiłem z kimś tam i bawiliśmy się plastelinkami i podstawialiśmy dialogi, no coś mi urwał. I, I miałem wtedy katar niestety i pani mnie złapała i powiedziała skandal, jak, on, jak ty tu klniesz, tam najlepszy uczeń, coś tam. I zacząłem jakieś wykłady robić, że... zaczęło już mnie to denerwować, że mówię jej, że ja mówiłem urwał kobieto, a ta nawija mi, że jak ona się rozczarowała, jak ona jest szokowana w ogóle. Nie bardzo fajna babka, tylko się przesłyszała i zamiast wziąć, mieć zaufanie, zaufania, że, że kurde, no nie wiem, akurat ja byłem z tych, co nigdy nie urządził nikomu, i jak było coś, to mówię. A tam mi imputuje, że powiedziałam inne słowo niż urwał, co brzmi podobnie, nie? jak się ma katar zwłaszcza. Yy, I ten, no a tam mi wciska. I mnie to tak zirytowało wtedy, że naprawdę dość kobiety. No więc to czasami tak bywa. Niesłusznie zostałem oskarżony o bluzganie na lekcjach do tej pory cały czas mam, przez całe życie mam genetyczną niezdolność do knięcia I to tym bardziej może zirytować, nie? No tak jakby ten... Dobra, już bez porównań. Dobra, dzwoni jeszcze raz. Ktoś? O, chyba ktoś znów w Great Britain again. O, i zakończyła się rozmowa, rozłączyła. No. Aha, dlaczego nie działa? Za... Ktoś tam zapytał, że o, ucina, ucina... No ucina, bo mi komputer niestety nie wydala i właśnie jak już dla tych, co nie słyszeli, na początku, mówię, że już postanowiłem sobie, że robiłem nowy komputer i ściepę jakąś może i coś tam. bajliter, który jeszcze dzisiaj nie dzwonił, dzwoni i kończyć będziemy niestety dziś już, będziemy kończyć za mnie długo. By liter najpierw. Tak, ta, to ja jestem. Cześć, Martin. Cześć idzie na, na czacie i czytam słuchający. No. Um. Ja chciałem powiedzieć, jak ty mówiłeś o tym, że liczy się to, co się robi, a nie to, jakimi motywacjami się kieruje, że jest no taki tak. werset Marka 9,41. No. Albowiem, któżkolwiek by wam dał kupiciu kubek wody w imię moje i żeście są Chrystusowi, zaprawdę, powiedam wam, żadnym sposobem nie utraci zapłaty swej. Prawda to, a tak, a liści. No. Z Biblii Brzeskiej było, więc co Bardzo dla mnie dobra tak już, jest, i, tak? tak rozpoznałem ten styl e, chyba wiecznej polszczyzny. To 16, tak? Jeszcze XVI, Jeszcze na... starsza. A... To nie jest tak Gdańska, tylko Brzeska. Czekaj... Jeszcze obiekt starsza. Wiem, wiem. Doskonałe tłumaczenie, nawiasem mówiąc, tylko już strasznie archaiczne. Biblię Gdańską nie. jeszcze się da czytać Biblii Brzeskiej, to już słyszeliście, już nie zobaczę. Poczytaj, poczytaj Biblię Królowej Zofii. A jest taka... I na oba naga Adam-Jewa, ale się nie słama łasta. <laughs> to jest po polsku w ogóle już? Jeszcze? Tak, to jest taki czas aoryst, który występował w, stare, w staropolszczyźnie. Oh w starożytnej Grece też występował. Ja no ale teraz proszę. już nie występuje. No ładnie. No ale z tego fragmentu wynika, że rzeczywiście jeżeli ktoś komuś dlatego coś zrobi dlatego, że ktoś jest chrześcijaninem, to będzie miał nagrodę właśnie no, za to, że pomógł chrześcijaninowi. No to w sumie to mniej więcej tak działa jak... jak na paszportach jest napisane, nie? Jeżeli ktoś ma paszport, to gdzieś z tyłu, że wszyscy tam proszeni są o pomoc obywatelowi tego kraju, że kraj Polska prosi o pomoc, bla, bla. No, to więcej na tej samej zasadzie tutaj powiedział Jezus, że wszyscy, co, co, którzy są proszeni o pomoc przedstawicielowi kraju o nazwie Królestwo Boże, nie? I szczególna nagroda czeka. Tam. No, jest, jest. Coś, coś takiego. takiego. Jeszcze, jeszcze chciałem nawiązać, bo była rozmowa o tym, czy przez rozum, czy przez uczucia, czy przez argumenty rozumowe, czy no przez właśnie. opowiadanie o tym, jak się przeżywa, można kogoś przekonać do Boga. Ja myślę, że jedno, i drugie jest ważne i może w kimś tam coś mu, że tak powiem, poruszyć, otworzyć go jakoś na Boga, ale zawsze, że rozmawialiśmy o tym na czacie wtedy, kiedy go no. prowadził, że zawsze jednak uważam, że inicjatywa wychodzi od Boga, że to człowiek, zanim uwierzy w Boga, to Bóg musi go do tego Uwierzenia zaprosić? To jest ja powiedziałem, granic, że całkiem możliwe. To jest całkiem możliwe, tyle że to niewiele zmienia w całym rozumowaniu, bo czy to Bóg zaprosi, czy nie zaprosi, czy od Niego inicjatywa, czy nie, to my tego nie za bardzo wiemy. Czasami wiadomo, przeważnie nie. I nie zmienia to niczego dla nas, bo my powinniśmy się starać robić wszystko jak najlepiej, niezależnie od tego, czy tam Bóg w tym wychodzi, od Niego inicjatywa, czy nie, chyba. nie? No, ale to jest mm, światło czy... na, ten, na ten problem, bo to znaczy, że niektórym ludziom, żeby y, prawda, zauważyli, że Bóg ich zaprasza, potrzeba świadectwa takiego o swoich przeżyciach z Bogiem, a niektórym trzeba pokonać pewne rozumowe kontrargumenty, które mogą pochodzić czy to od papieża, czy od kogo innego <śmiech> i wtedy bardziej trzeba <śmiech> z nim pogadać tak y, na logikę. No może, a ty tak osobiście bardziej lubisz gadać o Bogu w sensie intelektualnym, czy bardziej o, o tym, jak Bóg kogoś zmienił, albo sam lubisz co ludziom opowiadać, o swoich przeżyciach osobistych z Bogiem, czy, czy niekoniecznie? Znaczy, no, co ludziom opowiadam, no to zależy od tego, co widzę, że prawda potrzeba w danym człowieku, a gdy chodzi o moje podejście, no to ja mam podejście bardziej rozumowe jednak, to znaczy ja jestem takim myślicielem, bardziej tak matematycznie, czy informatycznie no. tutaj sobie rzeczywistość. A taki pojmuję. osobisty Więc do, kontakt. Do spraw związanych z Bogiem też. No dobra, i, ale Libią, z, z tym, co tam jest napisane, staram się to zrozumieć tak dogłębnie. Ale tak powiedziałbyś, chodzi. powiedziałbyś, że masz taki osobisty bardzo związek z Jezusem, z Bogiem? Czy, czy niekoniecznie masz taki osobisty, wiesz, tylko bardziej, że starasz się zrozumieć go. No i o co? Czy możesz wiesz, powiedzieć, że przeżywasz nie? coś z nim tak naprawdę, tak? Blisko? Y tak, powiedziałbym, że tak, ale y to jest tak, że oczywiście ja traktuję człowieka jako pewną całość. To znaczy, że intelekt też jest przejawem duchowości, też jest przejawem y człowieczeństwa. No. I nie uważam, że tego należy tak y bardzo oddzielać od siebie, prawda? Uczuć od, y od rozumu, że jedno jest tam bardziej y prawda, wewnętrzne człowieka sprawą, a drugie, drugie bardziej taką y zewnętrzną. Pisałem tutaj na czacie, że. Gdy chodzi o taką, jak to mówią, taką słodycz duchową, takie, takie, że jest miło, miło z Bogiem, tak? no to to, to, bywa, to bywa różnie. Ja myślę, że to zawsze tak bywa różnie i to i prorocy tak w Starym Testamencie mieli i różni e, święci, którzy e, byli czy to w kościele katolickim, czy gdzieś tam, czy również u protestantów też miewali tak zwaną ciemną noc ducha na przykład. Co mieli? ciemną noc ducha jest takie coś w teologii duchowości. Czyli, że wierzyli w Boga, byli wierni doświadczeniu wiary, które przeżyli kiedyś z Bogiem, mimo, że przyszedł okres w ich życiu takiej właśnie oskłości takiej, w której trudno im było wykrzesać z siebie jakąś taką motywację, czy to do modlitwy, czy to do mówienia o Bogu. Aha. No o to, że to była próba ich wierności. To jest dobre, no bo tak, to wiem, o co ci chodzi, nie wiem, to jest tak ciemna noc ducha, Także nie, nie, już nie czujesz czegoś tak mocno, tak, ale pamiętasz, że kiedyś czułeś i to ci wystarcza, tak, o to chodzi? Tak, tak, tak, no, mieli, tak. Mieli różne postacie właśnie w Starym Testamencie, w Nowym też że w jednym z tych siedmiu listów, co są w Apokalipsie, jest, że napominam Cię, abyś wrócił do pierwszej swojej miłości i podjął pierwsze tam, czyny tam, z powrotem. Jest. E, prawda? O, pułkownik powiedział Bo na teraz czacie? jest tko, czas, żeby się skończyła ta Twoja ciemna noc ducha i Ty ten czas odpowiedni teraz. <śmiech> czy tak ja osobiście, czy tak ogólnie? Dostujesz? Nie, to, to jest tak, mówię teraz w tej Apokalipsie w jednym A, z tych tak, siedmiu tak, listów tak, do, tak. Do, do Kościołu. Właśnie, pułkownik czy PLK. Na czacie powiedział, że bajd jedzie slangiem. Ciemna noc ducha. Bajt jedzie slangiem. No tak jedno takie pojęcie rzuciłem rzeczywiście z teologii. A, nie ale mam nadzieję, że wyjaśniłem tak. Nie, no, no dobra, nie. Ja rozumiem o co chodzi. W sumie może i dobre określenia. Nie słyszałem go wcześniej. No, to już będę wiedział coś. O, zagnę protestantów, będę gadał z pastorem. Powiem. A wie pastor, co to jest ciemna noc ducha? Nie, ja tak nie powiem, bo ja nie, nie mówię jako per pastor, bo mnie to mierzi. Za tym zawsze wam e, twierdzę ostro konsekwentnie od zawsze, że w, w Biblii nie ma pastorów i nie ma miejsca na pastorów, więc i tak mówimy. Jurek, Jurek, powiem, że nie, jeszcze jest ciemna z ducha, nie wiesz, to co cię uczy na tym seminarium baptystycznym gdzieś tam, w radości jest jakieś seminarium baptystyczne ba? No byłem jeszcze tam, byłem. Chcia... jeszcze no. chciałem zdać relację z, tego, z tych tygodni z Biblią. Właśnie, właśnie. właśnie. To powiedz o co chodzi. Jeszcze jak ktoś nie zna, to jeszcze może A, dołączyć powiem, powiem, powiem, bo część ludzi na czacie też się nie pytała, więc powiem teraz, że jest projekt Tygodnie z Biblią, który polega na tym, że czytamy Biblię całą według planu. Tam, jak macie czat, to po prawej, na dole przewidzicie sobie. Jest link do tego, znaczy jest taki przycisk, że można sobie, wyś sobie wyświetlić informacje o tym. Na www.odwyk.com. A to zniknie niedługo, I, więc klikajcie szybko, bo... Tak, też na pokazywarce jest pokazywarka.pl ukośnik tzb. No. I oprócz tego, znaczy tak, to czytamy całą Biblię i na każdy tydzień jest sześć fragmentów do przeczytania. Jest taki plan, nie, nie po kolei, tylko według sensowniejszej kolejności, niż tak, jak jest w typowych wydaniach. Także ukazująca kolejność pewne związki po prostu lepiej między tymi rzeczami, co są w Biblii. I raz na tydzień, po każdych takich sześciu fragmentach, a jest to we czwartki o 23, przez Skype'a sobie e, taką grupową rozmowę o tym e, sesję robimy. Sesję grupową, sesję, sesję no, tak, Anonimowych tak, czytaczy to... Biblii. <laughs> no nie, nie nie anonimowych, Chociaż Biblii. część ludzi, rzeczywiście, tożsamość jest mniej znana, a części, części bardziej. No. I chciałem powiedzieć, że zdarzył się fajny zbieg okoliczności, bo ja to planowałem o. zacząć 23 września. A zaczęły, zaczęło się tydzień później, 30 września, tak. kiedy w kościele katolickim jest spo, e, wspomnienie obowiązkowe świętego Hieronima, czyli o człowieka, jest, który też. przetłumaczył Biblię na łacinę. Tak? Wiem, że łacina to teraz brzmi jak taki język, prawda, atrakcyjny, ale to wtedy był język, którym ludzie mówili. Oni już wtedy nie no mówili tak. po grecku. Greka była dla nich taka, jak dla nas łacina. No on tak, przetłumaczył tak to... to dla ludzi, tak żeby to było zrozumiałe. I też jest autorem słów, nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa. Więc to myślę, o, że to jest dobry taki patron i fajny zbieg okoliczności. Dlatego ja nie ukartowałem dobra. tak, to po prostu zauważyłem. Fajnie, o, nie, jest trochę tego Hieronima, a my zaczynamy czytać Biblię. Czytanie Biblii pod wezwaniem Hieronima będzie. No, ale to mi się I podoba jeszcze, jego powiedzenie teraz. No. I jeszcze chciałem Troszko. powiedzieć, że jak się tak zgromadzi ludzi, to samo teraz widzę i w klubie i w różnych takich innych okolicznościach i w tych tygodniach z Biblią, że jak się zgromadzi ludzi i pozwoli im wychodzić z inicjatywą, zachęci ich do tego, to oni często wychodzą i często wychodzą rzeczy, które no, no samemu to się to nie ukartowało. Na przykład jeden z uczestników tych Tygodni z Biblią, P.J. Lioko, czyli nie ma go dzisiaj, niestety tym tutaj w nasach na odwyku, czyli Przemek Jedlikowski założył forum i ugościł nas na ten swoim forum i tam na tym forum też są takie towarzyszące tygodnią z Bibią dyskusje, a oprócz tego to forum jest też podświęcony jego podcastowi, który powiedziałem, że zareklamuje tutaj. Ten podcast jest, nazywa się Radio Zgromadzisko i jest na rzgromadzisko.co.cz A, to ten od Zgromadziska, no, to już wiemy, kto to. Dobra, koniec reklam. Dobra, dobra, to jakby coś, to na razie, daj Cześć. Jakby, cześć. Czy jakby co to by liter oznaczać, jak ktoś chce czytać, to ten... A co do kolejności dziwnej Biblii, to w sumie to, to nie jest takie dziwne a, ani głupie, żeby w innej kolejności czytać, yy, bo Biblia w ogóle w oryginale jest w innej kolejności. Znaczy Stary Testament jest w innej... Gdzieś tu leży mi, to mogę pokazać. A nie mogę, bo schowam. No, w każdym razie, ja to się też zdziwiłem, yy, jak wziąłem, kupiłem sobie w końcu Biblię po hebrajsku, żeby mieć tam poćwiczyć, poczytać, trochę po, porównywać, to się nagle okazało, że tam są inne, w innej kolejności te księgi. No, są te same, tylko że kolejność po prostu jest inna. I to mnie tak najpierw szokowało w ogóle, jak to inna kolejność, jak to? To już inna Biblia, czy coś. Myślę, że Martin, no, uspokój się. Nie dość, że jest inna kolejność, ale inaczej się księgi w ogóle nazywają też. No Takie rzeczy na przykład. Pierwszych pięć ksiąg mojżeszowych w ogóle nazywa się w, na tyle sposobów, że się w pale nie mieści. Pierwszych pięć ksiąg z Biblii. Więc tak, ogólna nazwa to jest Tora. Nie, tych pierwszych pięć ksiąg. Monarz wzywa się to też Księgi Mojżeszowe, pierwszych pięć ksiąg. Nazywają się Łapołacinie, albo nie, w ogóle tak. Nazywają się też pierwsza Księga Mojżeszowa, druga Księga Mojżeszowa, trzecia Księga Mojżeszowa, aż do piątej. I to są też nazwy. Yy, I nazywają się Księga Wyjścia, Księga, e, nie, bl, bl, księga rodzaju, księga wyjścia, księga tam nazw i tak dalej. No takie nazwy są. Potem są te same nazwy po łacinie. Gen, Genesis, e, Exodus, Leviticus i tak dalej. I jeszcze są nazwy po hebrajsku, które są kompletnie znowu inne. I nazwy hebrajskie pochodzą od pierwszych słów ksiąg. Czyli... E, właśnie znowu nie mam jej tutaj pod ręką. Bereshit to jest pierwsza Bereshit po hebrajsku to jest Genesis po łacinie albo Księga Rodzaju po polsku Bereshit to są pierwsze słowa na początku czyli bereshit, be be, to jest In the beginning No, więc to, to ciekawie wiedzieć takie rzeczy, więc jak ktoś się tutaj myśli, że jego kolejność albo nazwisko jest jedynie słuszne, to niech się puknie w głowę to wcale nie tak jest no, ale tym niemniej tekst jest zawsze ten sam no więc tylko mówię tak jako ciekawostkę, bo czasami ludzie mi mówią, że nie wiem, przeczytaj coś w drugiej Księdze Mojżeszowej. mówię, what, co, co, co? Bo on akurat nie zna tego nazewnictwa, nie? To co ja mam powiedzieć w oryginale w ogóle? Ja mam zawsze tendencję, żeby zawsze wracać do oryginału. Żeby dociekać prawdy, to zawsze należy się cofać do źródła. To jest takie, taka ogólna zasada, nie? Cofaj się, cofaj się do źródła, aż zrozumiesz. No i właśnie dochodząc do tego... Ja stosuję ogólnie, jak czytam, yy, i chciałbym też, żeby jakieś tłumaczenie takie było, stosuję taki pogląd, że na przykład nazwy własne powinno się czytać w oryginale. No w ogóle księgi też powinno się nazywać w oryginale, oryginał jest hebrajski, więc myślę, że nazywnictwo ksiąg po hebrajsku ma najwięcej sensu. Yy, tak samo, nie wiem dlaczego mam mówić Jezus z, zamiast Jeszua, to jest oryginał, Jeszua, oni go tak nazywali wtedy. Tak do niego mówili, więc tak powinno się go nazywać. Tak samo imiona apostołów też powinno się po hebrajsku, czy po aramejsku na jedno wychodzi e, czytać i mówić. I myślę, że w tym nie ma nic dziwnego. I myślę, że to jest bardzo dobra tendencja, bo to świadczy o tym, że człowiek chce wrócić do korzeni jak najlepiej zrozumieć i wrócić do źródła. Jak najbliższy oryginał. E, to też świadczy o tym, że człowiek bardzo szuka prawdy, się chce trzymać. Tego. No i dobrze, już. Czyli Kefas, na przykład tak zamiast Piotr. Albo przynajmniej Petros zamiast Piotr. Piotr, co za głupie spolszczenie, jakieś. Po co, po co, nie wiem, po co. Nie można wymówić Kefas, to jest nie do wymówienia dla Polaka, czy co. Nie wiem dlaczego. Do dobra, jażne. Kończymy yy, noce na odwykłe dzisiaj. Aby dzisiaj było fajnie, mi się tu podobało. Podobało Wam się, nie podobało Wam się? Dobra dyskusja, nie dobra dyskusja. Tak się zastanawiam nad tym o Jerusalem zamiast Jeruz... Jerozolima. je Jerusalem, jest blisko Ne, no, o, Matatiach też z Mateusz no więc dobra, y, co tu już chciałem? aha, Amerykanie powiem Andrew Goluta, Go a nie Andrzej Gołota no, no i to źle mówią, niestety no, no dobrze i też pan, pan Janusz Korymike mnie tutaj szczególnie denerwuje zawsze, jak se tłumaczy imiona ludzi z całego świata na polski zawsze nie nie wiem, jak on to w ogóle robi. Jak znajdzie sobie imię, które jest, nie tłumaczy się jakoś przez te imię, no bo wiele imion się wzięło od jakichś świętych katolickich. No i tutaj jest już takie trochę dziwne, bo co jeżeli ktoś w ogóle nie jest katolikiem, nie uznaje takiego czegoś jak imiona, a ma afrykańskie imię w ogóle nie związane z tradycją jakąś chrześcijańską, ogólnie chrześcijańską, to to jak go to tłumaczy? No, no nie wiem też jak to znaczy, jakaś taka niekonsekwencja dziwaczna. I No nie, nie, no, no nie wiem po co tak. No dobra, myślę że z tym, to taka dygresja. Becia, co chciałeś powiedzieć, tak? Halo? Chciałeś powiedzieć. Uwaga. E, dygresja od Beci będzie teraz. No ja chciałam powiedzieć a propos tych świadectw. Znowu mi pokazujesz. Chciałam powiedzieć a propos tych świadectw. E, tak w ogóle, Tomarek, ty już byłeś. Nie dzwoni już, kończymy. Ee, że, że chyba najważniejsze jest to, do kogo się mówi to świadectwo, bo inaczej się mówi do dzieci, inaczej się mówi do kobiet, inaczej się mówi do małżeństw, inaczej się mówi do ludzi, którzy mają już dzieci, albo tacy, którzy tych dzieci mieć nie mogą. I, e, i chyba ten, ten język taki właśnie przekazania jest, jest w tym wszystkim najważniejszy, bo najważniejsze jest to, żeby do tych ludzi to trafiło. Tak, Mamy tutaj April, Muna który na razie jest nie po tej stronie Jezusa z tych trzech krzyży, e, no ale może kiedyś zrozumie, tak, na czym polega ta logika. Martin mi przerywa. <grywa> e, no bo on tak tutaj już tam pod koniec stwierdzi, że to tak nielogicznie, strasznie tam coś tam e, mówimy i w ogóle. Może i nie mamy mówić logicznie. No może... Yy, czy mamy mówić logicznie? No zależy do kogo. Tak, Ja potwierdzam to, że zależy do kogo. Że ja inaczej inaczej przedstawiam pismo dzieciom, inaczej rozmawiam o piśmie z kobietami. Yy, I na przykład ja tutaj mogę dać, jak poszłam na konferencję dla kobiet... Gdzie jak był czas modlitwy językami, to tak powiedzmy co druga pani albo, albo 80% pań, które tam były, zaczęły krzyczeć. Tak? To one, one nazywały to modlitwą i zaczęły krzyczeć. I mi się to bardzo nie podobało. To sprawiło, że na przykład w tym roku już na tą konferencję nie pójdę, mimo że e, wykłady bardzo mi się podobały i z chęcią bym sobie poszła posłuchać, ale, ale cała ta oprawa tej całej reszty nie podobała mi się na tyle, że jednak nie skorzystam w tym roku i tam nie pójdę. Więc czasem się trzeba zastanowić, jak się organizuje takie spotkania, czy nam by na pewno wszystkim, no wszystkim to odpowiada. Tak, czy czy akurat Wszystkie, wszystkie kobiety, które się tam znalazły e, chcą się modlić właśnie w taki sposób, albo chcą słuchać modlitw w taki sposób krzyku i to, bo to nawet nie można nazwać modlitwą, tak? Martin już mi tam mówił, że w piśmie jest, że ja akurat jeszcze tego nie, nie doczytałam, nie pamiętam żeby e, że tam, że, żeby nie krzykiem czy że tam cicho jak ty to mówiłaś? No w każdym razie już tam pomijam, pomijam że, że coś takiego jest tam w piśmie. Jak znajdę, to, to przyjdę tutaj na odbyt i powiem. Ale to przeszkadza osobom jako osobom po prostu. Mm, nie, ja się zawstydziłam. E, i, e, I tak, i trzeba właśnie o tym pomyśleć. I to też takie spotkania mi przypominają o tym, że trzeba zawsze pamiętać, kto jest obok i do kogo ty się zwracasz, do kogo ty mówisz i co chcesz tym mówieniem osiągnąć. Ja pamiętam, na przykład są takie piękne wydania Biblii dla dzieci, jak prowadziłam jeszcze rodzinny dom dziecka i dużo tych dzieci tam było. Ja bardzo lubiłam z nimi siadać, tam niektóre jeszcze nie siedziały, nie? Ale te, które siedziały z wielką chęcią koło mnie siadały i słuchały właśnie opowieści napisane językiem e, takiej, jaka, jaka tam była. Bo gdybym miała im czytać normalną Biblię, no, no, no to dzieci by tego nie rozumiały, tak? I, e, I by się nudziły, i by chciały odchodzić. A jak są obrazki, jak jest to duże litery, mimo że nie umiałam czytać, ale jak są duże litery, i ja tak przesuwałam palcem właśnie po tym piśmie i one wtedy wiedziały, że... Nie obcięłam, tylko się zaczesałam. A było pytanie, pytały, że to nie było do mnie, kiedy obcięłam włosy, więc nie obcięłam. No i tak, wracam że jak przesuwałam palcem właśnie e, tam po literach e, tego pisma, nie, dla tych dzieci to dla nich takie fajne było, że te słowa można też mówić, że to, co jest napisane, nie, że taka frajda była, była dla tych dzieci. I, I takie sytuacje z naszego życia właśnie uczą nas, że jak się rozmawia z kobietą, tak, powinno się nastawiać na uczucia. I że do kobiet e, świadectwa uczuciowe docierają bardziej. Jest taka pani, która tam bardzo znana, na pewno tutaj ktoś będzie wiedział, jak ona się nazywa, która przeżyła aborcję, czy tam nawet dwie aborcje, i teraz ona tam ma jakiś problem tylko z chodzeniem? Tak, tak, że jej matka, jej matka robiła dwie aborcje, ona te dwie aborcje przeżyła. Ona była tą aborcją, ona miała być usunięta. Tak, i ona ma teraz jakieś tam problemy z chodzeniem, z tego co widziałam, ale poza tym to, to wszystko jest z nią okej. Okay. I ona jeździ po całym świecie i właśnie daje świadectwa do kobiet. I ona nastawia się na uczucia, głównie na uczucia, jak tam mówi, i to do wszystkich kobiet działa. Ona bardzo często spotyka się z kobietami, które właśnie... E, chcą, nie wiem, usunąć swoje dziecko albo uważają, że dziecko to, to jest dla nich coś za trudno i coś tam, coś tam i bardzo dużo kobiet e, przekonuje do tego, że, że, że to dziecko warto mieć. No dobra, muszę kończyć. No, co ja mam na koniec powiedzieć? Nie, no ona odradza aborcję, oczywiście. No bo było pytanie, czy ona propaguje, czy odradza aborcję. Tak, ona odradza aborcję. Ona mówi, że, że dziecko jest czymś najpiękniejszym. O, jeszcze teraz mi się przypomniała jedna opowiastka. Mam taką koleżankę, która ma bardzo bogatego męża, który ogólnie ją zbywa, nie? Że się mało nią przyjmuje, ale daje jej pieniądze na wszystko i ostatnio tam spotkało się kilka kobiet i ona przyszła ze swoim dzieckiem tam nie wiem, półtora roku, rok to mała ma i mówi ojej, że, że z dzieckiem tak strasznie ciężko zobaczycie jak to w ogóle przy dziecku już nic nie można zrobić i w ogóle i tak strasznie narzekała po czym e, dowiedziała się tam powiedzmy nie wiem, po czterech dniach czy po, czy, czy po iluś tam od tego spotkania że jedna z tych dziewczyn która wtedy na tym spotkaniu była właśnie, straciła dziecko. Tam trzy dni temu, czy cztery wcześniej. I, i ona jakby, nie wiem, no jak można przyjść i, i narzekać na coś, tak? W ogóle, nie wiem, nie, nie zapytawszy się dookoła, tak? Że, że, że coś mogło się takiego stać w ogóle. I tak właśnie jest ze wszystkimi świadectwami, no, że, że trzeba zawsze pamiętać, do kogo się to świadectwo e, kieruje. Ja najbardziej chyba lubiłam dawać świadectwa e, ludziom uzależnionym, bo to była grupa, było wiadomo, e, ja co oni są, e, co oni w życiu przeszli i tak dalej, nie? że jak się wie, do kogo się mówi, to jest, e, to jest najfajniej i najlepiej i, i no teraz wiem, do kogo mówię, tak, I, nie, no wiem, no większość tych ludzi znam. Nie, no większość ludzi znam. Jeśli nie znam ich osobiście, to znam ich szczata i znam ich po, po, poglądy na przykład. Ale znam ich poglądy. Martin uważa, że was nie znam. Ja uważam, że was znam. Że was znam, że znam wasze poglądy, że wiem, co który z was pisze. I każe mi kończyć znowu. A mi się tak dobrze dzisiaj gada. No to nic, no. To dobrej nocy życzę wszystkim. To pa! Pa, owieczki, pa. To był końcowy monolog Beci. Możesz zrobić jakąś nową świecką tradycję, tutaj zrobić i... Yy, <śmiech> Kącik Beci na koniec. Nie, ona będzie opowiadać. Don Camilo twierdził, że należy zmienić prowadzącego na prowadzącą. Ja jestem jak najbardziej za, bo ja już ten nie mam czasu. <śmiech> A Becia jeszcze ma. Nie, ona też nie ma. No, więc co tam, że chciałem... Kontestacja na czacie powiedziała, że że no, faj, dzieciak własny to jest fajne, no, więc ja nie wiem, jaki to jest dzieciak własny, na razie to, to nie ma gdzie być ten dzieciak, ale, ale może, no, ja nie wiem, bo na to wychodzi. O, April Moon, April, April Moon, na czacie, mi się podoba, jak on gada, na czacie przed i, i, i rozmawia się, rozmawia się tam z ludźmi, o logice albo jej braku w kontekście Biblii, na przykład, czy Adam mógł dusić Ewę, skoro była nieśmiertelna. Czy jakoś tak, nie, nie wiem, ale to tak, to są zawsze ciekawy problem. Na czym polega nieśmiertelność Adama i Ewy na początku? Nie mam bladego pojęcia, nie. Mogę zawsze podyskutować, ale ja sobie tak myślę tylko, April Moon, że, bo ja mam takie same podejście, że też lubię logicznie roz, rozkminiać wszystko. Tylko zwróć, pamiętaj tylko o jednym, żeby yy, rozróżniać między rozkminianiem, które prowadzi do, do odpowiedzi i rozskminianiem, które nie prowadzi do odpowiedzi, ale jest fajne no inaczej mówiąc, jeżeli się rozkmienia dla czy Adam mógł udusić Ewę, to znalezienie odpowie na to pytanie nic kompletnie nie da i niczego nie zmieni, ale się fajnie rozkmienia, więc tak, no ale rozkminianie, które prowadzi do odpowiedzi na jakieś pytania, o, to na tym trzeba myślę lepiej się skupić na tym, najpierw a potem dopiero się tam już dla zabawy porozkminiać coś tam no bo nie wiem, czy ktoś jest, czy jest, są tacy ludzie na ziemi, którzy by zaakceptowali albo odrzucili Biblię tylko na podstawie tego, że Adam mógł albo nie mógł dusić Ewy w Edenie. No co, co to w ogóle jest za argument na cokolwiek, czy coś? Nie wiem. No dobra, ale poza tym to ja nie wiem, o czym gadacie, bo ja nie patrzyłem na czata, bo se z ludźmi. No. Y o, może April... Aha, jeszcze April mu powiedział, że świecka tradycja może być taka, że Becia prowadzi audycję, a Martin pięciominutowy monolog na To może być, może być. Ale i, tylko, żeby się nauczyć trochę tutaj obsługi. Ja mogę być realizatorem właściwie, nawet mogę być. I yy, tylko ona musi się nauczyć, bo to dajcie jej się nauczyć najpierw. Ale ja, ja bym chciał w ogóle, żeby ona prowadziła jakąś audycję albo podcast o sądzie. O sądzie zdradzam tutaj dla tych, co tutaj siedzą. Bo, bo w kontestacji też ta audycja leci, więc jeżeli ktoś to tak bardziej kontestacyjne, to myślę, no i może się da namówić, bo ona ma dużo opowieści. Oczywiście nie wszystko może powiedzieć, bo jest pracownikiem sądu, nie? No to tajemnica i tak dalej, ale niektóre rzeczy można powiedzieć, bo niektóre są jawne, a poza tym można powiedzieć, nie zdradzając też żadnych personaliów, więc żaden problem tutaj, a są rzeczy pouczające, pouczające śmieszne, ciekawe, czyli wszystko, co potrzeba. I jeszcze poradząca ma fajny głos radiowy. E, kontestacja rzeczy jeszcze na czacie rzekła wcześniej, że, e, że ma być coraz bardziej radiowy głos. No może, może, wyrabia się, wyrabia się. No, trzeba dodać mikrofon z jakiś czas. Będzie nowy, poradzący. No. I... E, aha, i nie wiem. Zdałem, by mi się, co mi się to tak rozpada? No i nie... nie aha, nigdy nie skończę tego. Z chcesz coś jeszcze? E, no dobra, jeszcze ostatnie, tylko szybko już. Ja wesołą historykę, Wesołą historykę na koniec właśnie z sądu, teraz mi Martin przypomniał, <grym> jak <grym> e, ostatnio, ostatnio przychodzi na, przychodzi na salę obwiniony i taki jest lekko wstawiony, nie na początku tego, tego za bardzo nie było widać, no więc tam wchodzi i sędzia spokojnie tam coś sobie przegląda. akt zero reakcji, po, czym, e, po czym obwiniony wstaje, zaczyna podawać swoje dane. I sędzia tak, chwila takiej konsternacji, mówi do niego, pan jest pijany, ja tu zaraz wezwę policję sądową. Na co on do niej mówi, no i bardzo dobrze. I w końcu będziemy w komplecie i będzie tu wesoło. I dobrze. Porządek to robi. No, i właśnie takie historyki sądowe różne by były w tym podcaście czy coś tam, tylko nie nazwa by się przydała, jakaś fajna domena, może coś tam tego albo jakieś pół godziny w kontestacji albo osobne w ogóle. No jest taka historyka, że fajna czy nie fajna, nie wiem, by mi się podobało bo sobie wyobraziłem. Dobra, jeszcze Janek na koniec i kończymy. Czaj noc na i miały być krótsze. Oj, idę spać już. No, jeszcze Janek tylko i kończymy. Ja, no, coś tak się na koniec powiem, że nie chodziło mi o to, nie zastanawiałem się nad tym, czy może udusić... E, A, bo to ty bo, jesteś... Ekranu, to jestem ja. Czy mógł udusić technicznie e, Ewę, no. tylko chodziło mi o to, że zanim e, dowiedzieli się, co to jest dobro i zło, no. nauczyli się go odróżnić, Tak. Tak. To czy gdyby był w stanie Adam udusić Ewę i zrobiłby to po prostu dla rozrywki, bo mu się nudziło, tak? Mm, to to czy to by dostał? No bo skoro wie, nie rozróżnia Aha. doda od zła, tak? Aha. Bo nie zerwał tego, tego owocu, nie zerwał tego owocu z no tak. tego drzewa. No to czy miałby przerąbane, czy nie miałby przerąbane? Czy by go wywalili z raju, czy by go nie wywalili z raju, tak? I to jest dobre przykład... pytanie, fajne, z gatunku tych, które do niczego nie prowadzą, ale jest fajne, no, ale... ja myślę, że... I co myślisz? Bo ja myślę, żeby nie popełnił zła żadnego, bo był tylko jeden nakaz, zakaz wtedy. Nie żreć z tego owocu, a reszta mogli robić, co chcieli. No to trochę absurdalne, to nie? Nie, koniecznie. Myślę, że oni nie byli w stanie robić nic złego zupełnie. Czyli to, co ludzie właśnie chcieliby, żeby było teraz, i co mają pretensję do Boga, że jest zło. Ale to, ale to, no to, to, to sami chcieli, żeby. To, to zakłada, że to było coś, coś jak, nie wiem, e, chip w mózgu, który po prostu blokuje wszystkie myśli, które mogłyby doprowadzić do czegoś złego? Tylko, że wtedy to było. byłoby tak programowo ty, wpisane w ludzi? A ty myślisz, że ludzie sami z siebie w takim naturalnym najbardziej stanie w ogóle chcieliby robić coś złego? Że to jest naturalne w człowieku, żeby dusić drugą osobę dla rozrywki? To znaczy, no, no akurat w sytuacji, jeśli to jest jedyna kobieta, no to nie bardzo, bo bardziej naturalne jest to, żeby ją zaciągnąć jakieś krzaki, co nie? Ale jak chodzi no. mi o to, że w sytuacji, gdyby tam już trochę więcej było ludzisków, co nie? No. No to naturalne jest to, że ludzie zaczynają między sobą konkurować, to się teraz ostrzej robi. Tak, ale to, to tylko wtedy to, jak No, żeby pra... więcej, więcej partytków przy sobie, więc, wiesz, więc spróbowaliby, wybić, spróbowaliby wybić, Adamów z innych, z jakiejś innej tam jaskini. No tak, ale sam przyznaj, że chrony, ludzie muszą mieć powody, żeby robić coś złego. No. Dopiero. Bo bez powodu Kolejne, nie robią. Pary piersi to nie jest no to to już może być jakiś powód, tak, więc to, to by było zastanawiające no. wtedy. No, no ja myślę, że jakby do tego doszło, to by Bóg przyszedł i powiedział, dobra, już w raz jest więcej, ustalamy nowe rzeczy. Ale nie no, doszło nigdy niwe. do tego. To... No dobra. No, no. <laughs> Ale fajna I i trwasz, bo to już jest dzisiaj, a nie wczoraj. To, to prawda, no według niektórych. Cześć. Dobra, cześć, na razie. Aczkolwiek ja tutaj sobie przyjąłem taką zasadę prywatną, że ja liczę dzień od wschodu słońca. I to jest takie zupełnie moje prywatne dziwactwo. życiu na przykład liczą od zachodu słońca dzień, od zachodu słońca poprzedniego dnia, czyli, czyli dziś jest od... Od wczoraj już jest dziś, według żydowskiego sposobu liczenia dnia, czyli od wieczora, czyli koło, od koło, wiem, dziewiętnastej poprzedniego dnia już jest dziś. A według mnie dziś będzie dopiero jutro. A według e, liczenia zegarowego północy, w ogóle nie wiem, czemu akurat północ? Co to za jakaś granica, kiedy się dzień zaczyna? Czemu w środku nocy w ogóle niezwiązana godzina z niczym, ani ze wschodem, ani z zachodem, ani z Północ akurat. Dlaczego akurat wtedy? No więc nie wiem, dlaczego wtedy. No i liczą sobie wszyscy tak i też uważałem, że to jest jakieś takie oczywiste. Nic nie jest oczywiste. Nie, nie ma żadnego oczywisty. Więc ja, Dla mnie jest najbardziej naturalne. Myślę sobie, kiedy się dzień zaczyna. Jak wschodzi słońce, to się dzień zaczyna. A potem jest noc. A doba się kiedy ma liczyć? A ja nie wiem, czy pierwszy dzień, czy potem noc. A, ale nieważne. Ale ja myślę, że to jest... Ja tu będę popularyzował tę metodę liczenia dnia od wschodu słońca, bo ja uważam osobiście, że ona jest najbardziej logiczna, sensownie. Tak wracając do źródła liczenia dnia dzień, to jest wtedy, jak jest słońce, uważam. Nie? I to, to, to myślę, że to jest dobre. Nie nie zgadzacie się? Możemy zrobić ankietę jakąś taką. Wybieramy demokratycznie, kiedyś zaczyna dzień. A tak naprawdę to ja bym wolał, żeby była po prostu wolność i każdy sobie dzień, od kiedy chce, liczył już święty spokój. Dobra, koniec. To były noce na odwykuł które są co tydzień. Są, yy, mimo że mam komputer, który się dusi i troszkę przerywa, a nawet chyba już działa. No to dobrze, tyle dobrze. Yy, I za tydzień nie będzie. No co na odwyku. Bo mnie nie będzie. Albo może będzie. O ile Mirek, który tam jest, da radę to jakoś się z nim zorganizować, bo ja będę w Cambridge. Cambridge będę i w Cambridge by były fajne noce na odwyku. Ale czekajcie, nie, do tyłka, bo tam będzie, czekaj. Nie dobrze by było z Anglii nadawać, bo tam jest dopiero 10, jak tu jest 11. Więc ja bym sobie nadała spokojnie od 10 do 12, a tutaj by już było o, noc, noc, ciemno, godzinę później. No to rewelacja. Więc e, tak, dajcie wstępce, Don Camilo nie da rady, bo to jest po prostu z podów technicznych. Obsługa tego jest dosyć złożona nadawania nocy na odwyku e, i wymaga paru takich ćwiczeń, po pierwsze. Po drugie, prowadzenie audycji jest trudne ze słuchaczami i na żywo. Jest bardzo trudne, bym rzekł, i wymaga ćwiczeń wielu. Więc po prostu tak, wziąć kość z ulicy i kazać mu prowadzić audycję na żywo w radiu, nawet takim internetowym, to jest e, głupi pomysł po prostu. To jest niewykonalne, bo będzie kataklizm. E, prowadził już ktoś inny, tak, prowadził Hugo, ale ja byłem i tak realizatorem, bo właśnie z powodów problemów technicznych, ale Hugo to on ma doświadczenie prowadzenia, on prowadzi radiokontestacje i robi podcasty, nagrywał już, także ze dwa lata z hakiem, czy trzy, czy ileś, to on już ma doświadczenie. Więc tak, po, tak, podzielność uwagi jest problemem, problem jest umiejętność mówienia cały czas, bez przerw. Problemem jest, taka prosta by się wydawało rzecz, ale właśnie bardzo trudna dla tych, co zaczynałem gadać, w radiu, żeby zawsze pamiętać, że ktoś ten inny nie wie, co ty myślisz. On tylko wie, co powiesz. Dlatego na przykład jak czytam na czacie, to nie mogę odpowiedzieć komuś na pytanie, nie mówiąc tego pytania, bo jedna osoba zrozumie, że to do niego jest, ale pozostałych 70 nie ma bladego pojęcia, o czym ja w ogóle mówię i słyszę tylko powyrywane z kontekstu jakieś zdania. I audycja jest ogólnie, rozwala się, jest do luftu. Poza tym jest umiejętność trzymania się tematu, umiejętność prowadzenia rozmowy w jedną stronę, umiejętność zatrzymywania wątków, które idą na boki, umiejętność przerywania rozmowy rozmówcy w jakimś tam miejscu, bo bez tego się gada po pół godziny z jednym kimś, nie? I takie różne rzeczy, wiecie, drobiazgi takie, które się, które się sprawdzają do tego, że prać jest trudno, ale mimo wszystko jest fajnie się nauczyć. Może no, nie każdy się nadaje, ale sporo ludzi się nadaje. Jednak myślę, że no, trochę się nadaje. Ci, co myślę, że teraz słuchają mnie sporo osób, no kilka osób, no kilka osób, które byś z powodzeniem mogły nadawać swoje audycje, jakieś, no, jakiś temat może, może podcast robić. Czemu tego nie robicie? Róbcie to, róbcie to, próbujcie to, No z założeniem, że najpierw wam nie będzie wychodzić, po roku będzie już dobrze dopiero a po dwóch latach będzie dopiero tak, jak ma być. No niestety, do wszystkiego trzeba się uczyć. Trzeba się uczyć. Także, no. Ale warto. Nie warto? Warto, warto. Pewnie, że warto. Dobra, dzwoni jeszcze Mirek. O Mirek będzie na koniec, bo tak, to jest dobra ostatnia osoba, która dzisiaj będzie, bo za tydzień to ja już będę u niego właśnie, tego człowieka, co teraz odbieram. Odbieram Hello. jego. Cię odbieram. Już Cię odbierałem, odebrałem. Cześć, Mirek. Cześć, cześć jest Martin. Birek Witam birek. moim antiradiowym głosem. <głos> masz bardzo fajny głos do prowadzenia. No ale głos nie masz, okay. I okej. Chciałem powiedzieć, bo, bo ci tak myślałem o tym, co ty mówiłeś, o tych tych o, o tych nazwach własnych, że właśnie, że A, powinny no, no, tak. zostawać wcześniej, nie? Tak mówiłeś. No. Że, że ja też mnie to denerwuje trochę, bo to niekiedy takie no, jak, że trzeba się tak jakby wczytać, potem sięgnąć do źródeł, żeby po prostu zrozumieć, jak niekiedy w Biblii, że wezwał Szymona, które, na którego mówił Skała i tak, powiedział do niego tak. Piotrze. Tak, to nie widać, jak się przetłumaczy o co chodziło i że tam gra słów była jakaś taka. ja nie rozumiem, czy, czemu tego nie tłumaczył, no bo właśnie po grece przetłumaczyli tak, jak mieli przetłumaczyć, a tak. reszta już za greką pojechała po prostu tak jakby fonetycznie. No I właśnie. Tam, też. Że w sumie kefa, po, po angielsku powinien być pisany rok, a po polsku skała. No i no, by było tak. z głowy. Wtedy, wtedy też dużo przypowieści tak jakby nabiera takiego normalnego sensu, że no. jak, jak mówi właśnie, że na tej skale, jak mówi, że skała w Starym Testamencie jest wiele razy, Bóg mówi, że jest skałą. Tak, no wiem. Ja myślę, że to się bierze stąd, że ludzie za poważnie podchodzą do tego wszystkiego i oni myślą, że jak się przetłumaczy imię na na skała, to będzie nagle niepoważna ta Biblia. No to, to trudno, jak ma być niepoważna? No to tak naprawdę w oryginale tak było. No to, to czemu w... chcemy być no, bardziej no. poważni niż oryginał? Był bez sensu. Tym że w tym komentarzu żydowskim to właśnie, jak ja tak się dowiedziałem o tym i tak jak czytam Biblię, to, to rzeczywiście to no to jest prawda, to nie jest, że ktoś sobie palną bzurę, że ci Żydzi twierdzą, że Żydzi o, od zawsze oni u, uwielbiają grę słów. No, i to jest tak, to na przykład, przykład, ja tego nie, no nie mogłem to rozgryźć, musiałem i w Biblii nie znalazłem na to odpowiedzi i mówi, no i teraz nazwiecie jak się urodzi, to będzie zbawca i nazwiecie go Emanuel, który się wykłada, Bóg z nami tak. e, e, no i nazwali go Jezus ja myślę, a co ma Emanuel do Jezusa no i tak no, no nie wiem, no z niczego to wzięte ja myślę no, no i teraz jak sobie sprawdzić co Jezus no Jezus nic nie znaczy po polsku no nic no właśnie. No ale Jeszua znaczy, że Bóg zbawia. No czyli, tak. Czyli już, jak, jak słyszysz Jeszuła, no to, to, to nabiera sensu. Mhm. Mm no. Że teraz nazwiecie go Bóg, Bóg z nami i Bóg zbawia. Czyli po prostu mu to jest jakby przydomek, no, ale w sumie to trochę też by w tym wypadku, to by było trochę dziwnie, zamiast Jeszua pisać Bóg zbawia jako jedno słowo. Nie, nie ale imię. właśnie nie, tylko chodzi mi o to, że, no, weź, właśnie, że, to że, że, że powinno być w Biblii na przykład takie wytłumaczenie, no, ale że... są przypisy czasami, tak. Że, że, że, że przypis jednak powinien być, powinien. co to oznacza, bo to niekiedy no. ludzie mogą być tacy troszkę zagubieni. I to czasem dobrze czytać te, przy, te przypisy, tylko że na, w Biblii tysiąclecia są, całkiem no, sporo ich jest. Bardzo dużo, nawet i, i dużo z nich jest okej, okay, tylko że ja myślę, że większość to taka jakaś to, to trochę tłumaczy nie Biblię, tylko doktryny katolickie od razu, i to, to, to trzeba trochę ignorować. A z kolei dużo jest pożytecznych, no i to zawsze taki problem, taki ale, trochę. Ale, ale też z drugiej strony, tak, tak jak się na to patrzy, dzisiaj na przykład przeglądałem taką stronę, tam były jakieś koszulki, bluzy, i była taka koszulka, że, że Jezus. Się nie nazywaj, no jakieś tak, że, że, że używajcie prawdzie, że A, że, że Jezus tak naprawdę się nazywa Jeszua i to naprawdę ma znaczenie. I to, to, w taki, to w takim aha. kontekście to było na przykład napisane, że, że tylko Jeszua można używać. Ja to, eee, w takim przesłania. już takie stranie w banie, bo teraz, jeżeli ja wierzę w to, że to jest symbol, że to jest Bóg we własnej osobie, on zszedł na ziemię, to. Nie mowa w takim razie nie może mieć kontaktu z Bogiem, bo nie wypowie <głos> no słowa właśnie. Bóg. Nie wiem, jeżeli ktoś powie Bóg no. albo Jezus, nie wiem, ja mówię Jezus na przykład, ktoś mówi Jezus, a ktoś mówi e, no nie wiem, Jezus, tak? Tak, już nie mówiąc o tym, że są tacy takie języki na świecie, gdzie nie da się wypowiedzieć. Ludzie nie potrafią wypowiedzieć niektórych głosek, więc jak szy nie potrafią wypowiedzieć, to jest czasem trudne dla a. niektórych. To nie powiedzą Jeszua, to już nie będą nigdy w niebie. Bo się nie no umiałem powiedzieć. No. I Tym bardziej, że, że, że no jak sobie wyobrażasz, że ja mówię, no dobra, no to jeżeli Bóg jest wszechmogący i wszechwiedzący, to do cholery by nie wiedział, że jak ja mówię do niego, Jezus nawet bym po polsku to jakoś kaleczył, bo nie wiem, bo zębów nie mam, no. ale ja wiem, co, co ja chcę powiedzieć i ja wiem, kogo ja wzywam. Jeżeli mówię, żeby Jezus przyszedł, albo żeby Jezus coś zrobił, to ja wiem, kogo wzywam. Co, ja myślę, Dlatego... że to się. No, że takie postawy typu, że koniecznie musisz mieć Jeszła, bo inaczej to, to jest źle w ogóle. Ja myślę, że one się biorą z tego, że y, ludzie y, nie pozwalają sobie na błędy. Znaczy, zakładają, że jeżeli popełnisz błąd, to jesteś skasowany od razu. tak? jakby Bóg nie miał tolerancji żadne na błędy nasze. No, ja myślę, że Bóg ma dużo większe tolerancje na błędy nasze niż my sami sobie pozwalamy na to. Także no, to ja myślę, że jakby sobie ludzie uświadomili to, żeby jednak dać ludziom trochę błędów jednak popełniać, że to ich nie przekreśla od razu, jak czegoś nie rozumiem, jak dużo nie rozumiem, no bo Bóg bym naprawdę wszystkich musiał wziąć i przekreślić, no bo każdy gdzieś tam się w czymś pomyli, błędy robi, no i tutaj Bóg jest bardzo wyrozumiały jednak z tego, co widzę. No myślę, że widzę, tak no właśnie i... ostatnio z kimś i chciałem tak już, znaczy nie ugryzłem się w języku, tylko zaraz się że chciałem powiedzieć, że Bóg nie, nie kieruje się emocjami się ukryza w język, że jednak się kieruje. Jest no. mocno jakby... Jest, jest, jest mocniej emocjonalnie. emocjonalnie, niż on się wydaje. Jest, jest. przez całą Biblię się pojawia takie coś, że nieważne, co ktoś zrobił, że teoretycznie już tam, nie wiem, powinien być ukamienowany, a przez Boga zesłany do piekał. Dopiekił już dawno temu, ale jednak jeżeli się ukorzył przed Bogiem i wyprosił, że po prostu... No jeżeli to też szczer, szczerze prosisz Boga o coś, to on to zrobi, no, na ciebie na, na może odwrócić no, no, po, po to też jest no, obszar, z... no to znaczy tak nie, to, to było, tak to jest dziwne jak się czyta w Biblii, ile Bóg może zmien... ile razy zmieniał plan na jakiś inny Boga, bogo, nie wiem wzruszenie wzięło czy coś, że, że ktoś go przekonał, tak, ktoś to, się to, modlił że, że właśnie to właśnie ile razy, tam, tam Mojżesz chyba trzy razy, ile dobrze pamiętam się wstawiał, tak, tak. bo inaczej wygubił całego Izraela tak, już Bóg na... miał plan gotowy, że powiedział, że Wy, wyrżnę cały ten naród i z ciebie jednego Mojżeszu zrobię wszystko nowy, nie? Tak jak coś jak powtórka potopu, a możesz powiedział, że nie i, i Bóg zmienił zdanie. Zmienił zdanie, no nie ja wiem, że tak się naraził Bogu, że potem już się zapomniał i, i został, no został po prostu przed Jordanem. No, wszystko ma ja mówię, konsekwencje. I Właśnie nie? zastanawiało, że jak ważne jest dla Boga, że jeżeli Bóg coś robi dla nas, tak? Obojętnie mm. dla kogo, ale wiesz, że to Bóg robi, tak? Że na przykład, no mm. nie wiem, prosiłeś Boga, no nie wiem, potrzebuje nowy magnetofon, tak? O nie no. wiem, obojętnie co. No i nagle dostajesz jakiś dziwny zbieg okoliczności magnetofon i ty teraz mówisz, a wiecie co, przez przypadek dostałem ten magnetofon, no to tak mi się wydaje, że w oczach Boga trochę robisz właśnie takie, bo do czego ten, zmierzam, do tego jak właśnie yy, chcieli się napić żyć wody i chcieli kamienować w sumie. Mojżesza. No, no i Mojżesz no. pogadał z Bogiem, i Bóg powiedział: Dobra, bierz laskę idź za ranem i zaronem tak, i czaśni w tą skałę i woda. I potem się okazało, że za to on nie wszedł do ziemi obiecanej, za to tylko, że podczas walenia z laską w skałę przy całym Izraelu nie powiedział, że to Bóg daje im tę wodę, tylko powiedział, że no to teraz dostaniecie wodę od nas. Nie, nie no, że on tak. On w ogóle się zawahał strasznie, nie był pewny i po tym, że ja tego nie do końca rozumiem, ten fragment, ale wynika z niego chyba, że on. Yy, no, zupełnie inaczej się zachował niż do tej pory. Zawsze jak Bóg mu kazał zrobić coś, to on mówił robię to już. A tutaj zapytał, czy Bóg na pewno zrobi? Zobaczymy, czy Bóg coś zrobi. Z jakimś zawahaniem i wątpliwością i Bóg się to odebrał strasznie jakoś źle, że, że on tak nie wierzył w, w, w wtedy. Ostatnio gdzieś tam przynajmniej, to, to kilka razy się pojawił, w ja mówię, co do cholery jest z tym z z tym spisem ludności, że Bóg nienawidzi spisu ludności Izraela. Właśnie też nie wiem, o co tak. chodzi w tym. Był taki fragment. I właśnie szukałem komentarzy i w końcu znalazłem, bo chodziło mi o Dawida, nie? Że tam tak. jest tak yy, że to jest jeden z największych grzechów, który popełnił oprócz tej Jezebel, czy tam jak ona się nazywała Tak, tak okej, okay, że dla tych, co nie wiedzą Król Dawid była taka sytuacja, kiedy kiedyś wpadło mu do głowy policzyć Izraela, zrobić spis Izraela i przyszedł wtedy strasznie wkurzony prorok i powiedział, że, że Boga to strasznie jakoś dotknęło, zrobił coś złego i że sobie karę wybrał, jedną z trzech. No. A o co chodziło? Dlaczego to było takie złe właśnie? Skąd no to... i właśnie ten, ja się zastanawiam, o co chodziło. I że cały czas Bóg tam powtarzał, jak był, że, że mówi, że ja zawsze będę z Tobą ten, Dawidzie, i że czegokolwiek się dotkniesz, to, be, to ja Ci będę błogosławił w tym, nie wiem, będziesz chciał zdobyć jakiś naród, zdobędziesz go tylko no. musisz podążać za, za mną, nie? No tak. No I, i, i masz ufać, że, że pan cię wybawi z wszystkiego. Że cokolwiek sobie zapragniesz, to będziesz miał. No. no i on tak sobie wojował tam nawet bardzo. No i w końcu po kiedyś, żeby on liczył tych ludzi. Bo Właśnie. chciał wiedzieć, ile ma wojowników. Że po prostu przestał, jakby, że ufał Bogu, ale nie w stu procentach, tylko tak myślę, no dobra, i no wybawi, tak ale, no. ale jeszcze na wszelki wypadek just in case wezmę ten sprawdzę ilu mam wojowników pod bronią i właśnie tak, za no, to no są tak po dupsku. Też mi się tak wydaje, mam dokładnie takie samo wrażenie, że on tutaj chciał się no właśnie, o Bóg Bogiem, ale ja chcę dokładnie wiedzieć, żeby móc zaplanować po swojemu, przeliczyć ludzi i tak dalej, no że to, że, bądź... to.. właśnie to no mi bo to się pokryło jeszcze z kilkoma rzeczami, które słyszałem tam właśnie od świadectw ludzi, że właśnie też to jest chyba dosyć ważne, że mamy ufać Bogu tak naprawdę w stu a nie tak na półwiska, że część. Bo pamiętam, że, że mi się przypomniało tak, jak ty mówisz, że szukałeś mieszkania. To, no na Kazimierzu wynajełeś. Było, Pamiętań? było. Pewnie, było. No, no to wtedy właśnie tak, tak, że stałeś pod drzwiami, miałeś adres, i stwierdziłeś, że ja myślałem, że po że prostu stwierdziłeś, że ty powiesz, że to od Boga dostałeś ten adres. Wyrzuciłeś kartkę i powiedziałeś, że nie wszedłeś, nie zapukałeś do tego mieszkania. No. I później ci się pojawiła jakaś oferta z Kazimierza. Aby... Ja myślę, że to było właśnie takie zaufanie na, na, tak jakby na, no nie, na nie tak jakby, na 100 właśnie Bogu, no, takie, ale to, tak, takie to... irracjonalne całkiem, nie? Że, no. no i to jest właśnie strasznie trudne i, no, wiem. I proszę właśnie Boga, żeby mnie nauczył tak, takiej wiary, bo no bo tak. ciężko. To co, co jakiś czas trzeba zresztą odświeżać to, bo y, człowiek coraz bardziej żyje, on zapomina o tym, żeby w ogóle ufać Bogu. Nie no, tak naprawdę no, człowiek może sobie pożyć sami, przeżyć sami i być okej, okay, ale życie y, takie, tak jak to Biblia określa, że sprawiedliwy będzie żyć z wiary, czyli no, polegające na tym, że postępujesz nie licząc, nie przeliczając niczego, tylko kierując się tym, co ci Bóg mówi. Jakkolwiek by to już nie rozumieć. Już załóżmy, że mamy swój sposób komunikacji z Bogiem. Już nie wnikajmy w szczegóły, jak On mówi technicznie. Nie? Więc jeżeli się zaufa nie swojemu liczeniu, planom yy, racjonalnemu tam wyliczaniu, tylko samemu temu, głosu, temu, co Bóg powiedział, to to jest właśnie to życie przez wiarę. I najlepsze jest to, że efekty tego, w praktyce to ja sprawdziłem osobiście wielokrotnie, są zawsze nieporównywalnie lepsze od tego, niż bym to sam zaplanował. Znaczy to są takie, no że jakbym sobie sam zapomniał, to by było okej, okay, ale jak y, zaufałem temu co Bóg mówił, to, to wtedy się dzieją cuda, dosłownie. To się dzieją rzeczy zbiega, które są niewiarygodnymi zbiegami okoliczności. To właśnie tak najlepiej powiedzieć. Tak, to są wtedy zbiegi okoliczności szokujące. O, i tyle, powiem. Tak, właśnie mówię, że to jest właśnie najlepsze. To polecam. Znaczy, najlepsze. To nie jest najlepsze, to jest właśnie najgorsze w tym wszystkim, że na przykład zdaję sobie sprawę, że tak to działa, tak Bóg działa, że jeżeli Mu zaufasz w 100% i tylko Jemu i nie, nie polegasz na sobie, że dostaniesz właśnie, no, będą cuda się działy naokoło Ciebie, a mimo wszystko, jak przychodzi taki czas, że no nie, no coś właśnie musisz nie wiem, poprosić o coś Boga, bo coś takiego się stało i no musi to zrobić właśnie cudem, ale jednak właśnie w pewnym momencie przychodzi takie zwątpienie mówi, a to jednak może zadzwonisz jeszcze do kumpla, żeby mi pomógł i tak no, właśnie i to że, że, że chociaż masz świadomość, że gdybyś zaufał, to dostaniesz to, to mimo wszystko właśnie no i dlatego to to, Piotru, Piotrowi się przydarzyło, że zaufał, szedł po wodzie i dlatego nabrywa. właśnie po tym fragmencie w Biblii, gdzie jest napisane, że sprawiedliwy będzie żyć z wiary, to następne zdaje mówi, ale jeżeli się cofnie, to moja dusza nie będzie mieć w nim upodobania i właśnie chodzi o to, że jak się cofnie, to, to sorry, no to, to, to nie będzie dobrze to po robocie Chodzi o to, żeby się tak? nie cofać. No, jak już się na coś zdecydowało. Wtedy dopiero są efekty. Dobra, okej, okay, kończymy, kończymy. Bo my sobie pogadamy ja, na żywo za tydzień. Jak przyjdziesz, masz wziąć ten e, dyktafon. No ba, zawsze go mam na wyjazd. <grafy> to na razie, cześć. To będą materiały jakieś, tak? No, no. Nie znaczy bez, ja, ja mam przygotowane zbyt... taką niespodziankę. <grafy> dobre, dobre. Dobre. Okej, okay, to Dobra. na razie, cześć. Na razie, hej. Dobra, no był Mirek. Na koniec yy, coś tam chciałem powiedzieć na koniec. Aha, ludzie są na czacie. No dobra, pozdrawiam was, ludzie. Pozdrawiam was, ciule. Ciule was. Żegnam was, ciule. Widzicie. Widzicie. Ketchup69 mój. czy pan na obrazie jest księdzem? Skąd to dziwaczne przekonanie? Czy ksiądz by miał czapkę? Nie mam koloratki. Nie mam. Nie. Zatem to nie jest pan, tylko Martin. Nie, przepraszam, możesz powiedzieć do mnie lord, bo jestem baronem. Autentycznym, prawdziwym baronem. Cilandii, taki kraj, jest taki kraj. To dziwne trochę, ale jest taki kraj. No i czy jest księdzem? Nie jest. Jest baronem, nie księdzem. Nie bycie barona z księdzem, bo baron może uprawiać różne rzeczy, a ksiądz nie może, bo złe sobie wybrał w firmę. No dobra, nie, nie jest żadnym księdzem, po prostu segada. gada. Yy, poza tym nawet nie jest katolikiem, żeby była jasność. Więc jak może być księdzem, nie, jak nie jest katolikiem? <laughs> to chyba dowodzi wszystkiego, prawda? Yy, adres jakiej firmy? Bardzo przepraszam, przeprosić mój Polar. To nie jest dres, to jest Polar. Człowiek dresu od Polara nie różnią w ogóle. Z kim ja tu rozmawiam? Ludzie, ludzie. Koloratka, mu wystaje z metka, a nie koloradka. Nie, to jest zwykła jakaś koszulka. Dobra, księdzem natomiast na czacie jest Bajdeter. <śmiech> nie, no też nie jest księdzem, ale ma blisko. Poza tym on wie więcej niż większość księży, którzy są księżmi, więc on się nadaje na księdza dużo bardziej niż autentyczny ksiądz, który jest księdzem. Tak uważam zresztą, on pewnie się ze mną zgodzi. A jak się nie zgodzi, to przez skromność jedynie. Ketchup, prawda, słabe, jakoś obrazy. Obrazu. No i jakoś jest... Jaka jest jakoś właśnie? Zerknę tylko. Nie, dobra jest, no, czekajcie. Nie, może być. Nie jest zła, no, dobra jest jakoś obrazu, tylko jest... Yy, ciemno. Bo to są noce na odwyku. Don Kamil opowiada, dres jest symbolem roztropności, trzeźwości umysłu. Tak. A Donald Tusk jest symbolem wolności i kapitalizmu się puknić, stary. Co ty gadasz, stary? Dobrze. Y, Anakonda pada. nie można mieć seksu bez małżeństwa. Można, wiele ludzi tak ma. Nie, dlaczego nie można? Nie widzieliście nigdy? że Mogę przedstawić takich wam, co mają i nie mają. No, y, tak, y, to, to co? No, można. Że w sensie, że nie, nie, nie powinno się może, nie należy, że nie ma czegoś takiego. A to, albo, dobra, nie wiem, nie wnikam już w rozmowy między Anakondą a Poliszem. To są wasze sprawy, to jest wasze życie, to jest wasza ciąża. Stosujcie zabezpieczenia umysłowe, jak rozmawiacie oczywiście, żeby nie było potem jakichś... Dobra, głupoty, głupoty, bo ja że za późno jest. Ja już mówię, że skończyłem. Koniec. <głosy> no taki głupi żart. Przepraszam bardzo. Ketchup powiada, dlaczego siedzisz w polarze w domu? Bo mam, bo mam zimno, no. <głosy> mam zimno y i to jest główny powód właściwie. Już. Nie mam więcej. Jakieś jeszcze pytania? Może coś sensowniejszego, bo to może jeszcze na koniec powiem, zanim pójdę, bo właśnie już koniec nocy na Odwyku. Następna nocy na Odwyku za tydzień ich nie ma, jak już powiedziałem, chyba, że wyjątkowość będą. Jak będą, to e, to po napiszę na stronie www.odwyk.com. A jak nie będzie, to też napiszę na stronie www.odwyk.com. I zawsze o 23 w środę polskiego czasu, warszawskiego, E, opowiada Ketchup, bardzo brarada to do baby się przytul to też właśnie uczynię jak tylko zejdę z wizji Polish Kramper mój odwyk będzie odcinek znaczy, no też nie będzie, bo będę w Anglii to znaczy, jak będzie, to będzie a nie, może będzie o ile Mirek ma y, który też jest jeszcze na czacie Mirek jak ma y, internet tam możliwy do podłączenia się, to będzie po, chyba tam, tak, nagramy coś może coś razem nagram, może on nagra może ktoś inny nagra Why not? No, to chyba będzie, ale na żywo to jest trochę trudniejsze. O, ma Mirek, no to myślę, że będzie odcinek, ale na żywo może nie być, bo to jest za trochę trudne, a żaden netbook to nie da rady nadawać. E, a no nie wezmę pod pachę całego pudła komputera. No więc dobranocy Wam życzę wszystkim. Ketchupom życzę, Polish cramperom życzę, Bajliterom, Bajliterom, najedzcie się tymi bajtami z ketchupem, na no, polej se keczapem te bajty, zjedz. E, dobrze. Don Kamilo. Fasolki smacznej rzeczy Słusznie. Czy nie też... E, dobra, to dzisiaj był temat, jeszcze tylko przypomnę o tym, czy... To może keczapa zainteresuje, bo to będzie to fajne pewnie. To był taki temat, czy jak ktoś mówi o sobie, że coś przeżył z Bogiem, z Jezusem, coś tam, to czy to jest odstraszające, czy właśnie przekonujące? I czy lepiej tak gadać, że ja tam, nie wiem, że byłam pałem tego, robiłem coś tam, potem Biblię przeczytałem, poznałem Jezusa, a potem On mi dał to, On mi dał tamto i, i przeżyłam Wam z Nim i zmienił mnie i tak dalej. Czy to jest właśnie fajne, jak się to słucha, czy to nie jest fajne, jak się słucha i człowiek ma wrażenie, że to, że to jest jakaś manipulacja, czy co? No, że nie wiem, jest, ja się zastanawiam. No, Ja mam jedyno, jak ja sam robię, bo nie powiedziałem w ogóle, jak ja mam podejście chyba, no więc to ja powiem, bo co, co by nie, nie? Zarażę kogoś jeszcze szczerością. No, więc ja mam podejście, że ja robię na czuja. Mm, nie, dobra. Nie, ja się kieruję zasadą od, odgórną i nadrzędną. Żeby mówić prawdę. Żeby mówić prawdę. I myśleć, po co to ja coś mówię. Bo ja myślę, że. O, mi pomaga to uniknąć mi tego. <śmiech> Kacza, mój fajnie, jak ktoś mówić pałem z Jezusem. <śmiech> Może ktoś mówi. No, byle by mówił prawdę, nie? E, więc ja mam podejście ogólnie e, takie, że jak się człowiek sobie uświadamia, co on chce, po co on gada, po co on tam przyszedł na środek i gada do tych tam 50 ludzi, którzy go przyszli posłuchać albo przyszli posłuchać koncertu, a nim nagle będzie o Jezusie nawijał, no to daj tak sobie zawsze mam przed oczami po co, co ja chcę im pokazać, po co ja do nich mówię. I jeżeli sobie odpowiem uczciwie na to pytanie, to uniknę tej manipulacji. Bo jeżeli ja gram koncert, ja myślę, ja zgram koncerty, nie jestem grajkiem, to gram, chodzę i nie zdarzyło mi się nigdy, żeby nagle w środku koncertu przynajmniej mi do głowy, wiecie co, Jezus jest ważniejszy. Tak sobie pomyślałem, Jezus jest ważniejszy, muszę o tym Jezusie teraz im powiedzieć. Śpiewam bo co prawda o tym, że jestem nawalonym i że o dupie oda do dupy, ale muszę teraz o Jezusie powiedzieć. No i przerywam koncert w połowie i ludzi, którzy przyszli posłuchać, jak ja śpiewam na przykład o wolności, nagle oni będą mnie słuchać, jak ja opowiadam o swoim życiu i swoich rzeczach, że co tam dla mnie Jezus zrobił w życiu ja uważam, że to jest nieuczciwe w bardzo paskudny sposób. Nieuczciwe. Mimo, że intencje ktoś taki ma dobre, ma dobre, oczywiście, ma dobre, przekazuje nim coś, w co wierzy, uważa, że to ważne, trzeba się powiedzieć. Ale uważam, że to jest nieuczciwe. Oszukuje ludzi, którzy wiedzą, że przyszli po co innego. Przyszli go posłuchać z innego powodu. No, dziękuję, ja tutaj teraz jestem. Yy, I... Yy, Oczywiście, że należy mówić o tym, co dla kogoś jest ważne. Jeżeli w coś wierzysz, cokolwiek by to było, to mów innym. Jeżeli tego nie mówisz, to czemu nie mówisz? Jeżeli w coś wierzysz, to dlaczego nie chcesz, żyć, żeby inni coś dobrego mieli? nie? Jeżeli odkrywiesz lekarstwo na raka, to dlaczego miałbyś nie mówić innym, że to jest lekarstwo na raka i cię wyleczy? Zobaczmy, to jest nieuczciwe. Jeżeli ktoś wierzy w coś naprawdę, uważa, że to prawda, uważasz, że znalazł coś cennego, a nie dzieli się z innymi, to to jest nie tak coś. Tak samo nie tak jest, kiedy y, ktoś to samo uważa, że coś cennego, ale nie pozwala innym nawet na chwilę z, zastanowienia się nad własnym swoim wyborem, tylko wali im ich po mordzie tym, w co on wierzy. I, y, y, I stosując w ogóle manipulacje, nieuczciwe metody czy coś na siłę, jakoś próbując za wszelką cenę przekonać ich do czegoś, co uważa za słuszne. No jeżeli nawet to zrobi. To niech ten ktoś pamięta, że jeżeli ktoś mu uwierzy w tego jego Jezusa, że to będą, że on będzie wierzył nie swoją wiarą, tylko wiarą tego, od kogo to usłyszał. I że to, to będzie tylko taki klon, kopia. Że ta jego wiara każdego będzie miała tylko taką siłę, jaką siłę ma ten, kto mu to przekazał. I to nie o to chodzi. To, to nie o to chodzi o Jezusowi i nie o to chodzi każdemu uczciwemu człowiekowi. Każdemu uczciwemu człowiekowi chodzi o to, żeby drugi uczciwy człowiek z własnej woli coś tam sobie wybrał. A ty mu możesz jedynie doradzać, możesz mu coś przedstawiać, możesz mu go informować i to trzeba robić, uważam. No więc, e, ani się, ja tak samo jak nie wiem, staram, mam nadzieję, że mi to dobrze wychodzi, że nikt się tu nie czuje manipulowany. Nigdy. Ni, nigdy. Zawsze się staram nigdy nie wpaść w żadną taką manipulację i nie wykorzystać na przykład tego, że ktoś przyjdzie na mój koncert, żeby ja mu teraz musiał, żeby, żeby ja go, żebym ja go zmuszał do słuchania o moim Jezusie na przykład. E, ale byłbym to równie nieuczciwy, jakbym to ukrywał, że także ja, ja wierzę w to, że Biblia mówi prawdę i wierzę w tego Jezusa z tej Biblii, że On naprawdę był, żył, że naprawdę jakimś dziwnym cudem z martwych stał, że naprawdę jest tym, za kogo się podawał i należy w Niego wierzyć, żeby mieć więź z Bogiem, uważam. No, więc nie, mówię, nie ukrywać to jest jedna sprawa, a naciskać wszystkich, wciskać to wszystkim, to to jest inna sprawa, więc ja myślę, że to nie jest aż taka strasznie trudna do wyczucia granica. Myślę, że to każdy wyczuwa od razu. Nie? Jak przychodzi i posłucha takiego gościa, od razu wie, czy ktoś manipuluje, czy mówi po prostu prawdę i w coś naprawdę wierzy. Może jest dziwny, może, może ci się to nie podoba, co mówi, ale wierzy, że jest uczciwy przynajmniej w tym. No, ja myślę, że granica jest i, i ją widać. No, nie jest jakaś super wyraźna między jednym a drugim, ale jest. I już tyle na ten temat. Ja myślę, że wystarczy. Ktoś e, mi, dobra, co tam, co tam, bodaj, że przeczytam już tylko temat. O, Ketchup mówi, że ja wierzę, że każdy ma prawo wyrażać swoje zdanie. Wtedy, kiedy i w jaki sposób chce. O, i bardzo dobrze, i ja mam obowiązku go słuchać. I brawo! O to chodzi, I o to chodzi. No, freedom, freedom. Dobra, y, co tam, o co chodzi, że katolik, to katolik, że ja widać, że nie katolik, czy że widać, że katolik, co to się tam opowiadało? Halo, halo. No, ja chciałem przeczytać jeszcze jakiś mail, ale nie wiem, o co chodzi. Dobra, kończymy jeszcze raz, Becia, po raz trzeci coś no dobrze, czy chcecie Becie jeszcze, czy już nie na koniec? Czy kończymy? No, halo? Dobra, niech to się powie. Chcemy Becie albo nie chcemy być. Pierwsze zdanie się liczy. Chcemy. Dobra, powiedział Mirek. Był pierwszy. Dawaj mycia. Jesteś proszona przez publiczność. Ja nie chcę nic mówić, po prostu zamknęłam czatę i przyszłam do Martina poczytać, bo nie umiem go otworzyć na nowo. I wiem, gdzie jest ulica Modlińska i ona jest daleko ode mnie. To pa. Bo Marek się mnie pytał, to mu powiedziałam. To pa. No to nie, to przepraszam, bo ja myślałem, że ona chciała coś powiedzieć historyjkę jakoś. Na koniec. Yy... No to więc ja was yy, żegnam tutaj. Wokalizy nie ma na czacie. a Anakonda jest tylko. Anakonda, nie wiem, czy umie śpiewać tak jak Analiza. To chyba inne są y y niewiasty. Czy nie są to nawet, nie wiem, czy Anakonda to jest ona, czy on w ogóle, nie? No, bo to może być on. No, jest też samiec Anakonda. To to nie... Na... Czy Anakonda to jest Anakond? Nie, samiec Anakondy to jest Anakond? Nie wiem, nie wiem. A ja zawsze myślałem, jakbym mały, że myszka Miki to jest ona. No, bo to jest ona, ta myszka. To... Sensowne, nie? Mogli to nazwać jakoś znaczy Myszek Mik? Nie wiem, myszekmik, Mik. Myszek Mi Mik? Myszek Miki? Myszek Miki. Szczur -miki. Nie. nie, to by nie było aż takie fajne, że oglądamy. Szczur Miki. Walt Disney. Kaczor Donald i Szczur Szczur. Szczurek. Fu, też nie. Samiec to anakond. Anakondon. <laughs> Przepraszam, nie było śmieszny. Myszmiki, myszmiki, to takie mysz, mysza, nie mysz, mysz myszek, myszuś, mysz, mysz, dobranoc, na koniec pojasenkę moją stałą ulubioną Great Big Sea i Run Run Away, bo rozweselająca na koniec, no to ja powiem. Jestem skrajnie zmęczony, przecież jest rano. To prawda jest, znaczy nie, jest późno, jeszcze powiem. Nie mam. Chyba przeginasz, Jezus. No to dobra noc wam życzę. Tak powiem, że jeszcze jak już jestem przy tym y, filmie to A reszta spać, żebyście mi w nocy nie marudzili. Dobranoc.